podcast sportowy. Nigdy nie będziemy profesjonalistami. To prawda. I dzisiaj nasi drodzy szanowni słuchacze o tym się przekonają w bolesny sposób, bo mamy znowu nowy mamy sprzęt, niestety. Jak kiedyś sprzedamy ten stary, to będziemy bardzo bogaci. To. Teraz mówimy do takich czarnych talerzy i to jest bardzo dziwne uczucie, bo ja widzę na przykład redaktora Zawadę tak połowie go widzę. Jak przymrużę oko, to dopiero go widzę. A ja redaktora Gawła nie widzę w ogóle. O, teraz trochę widzę mu kawałek czoła, a sprzęt jest na tyle wspaniały, że redaktora Magdziarza w ogóle nie widzimy. <śmiech> w ogóle nie, nie widzimy, <śmiech> ponieważ od tego naszego wspaniałego sprzętu dostał 39 stopni gorączki i zaległ. I zamienił się w małą zieloną kulkę. To przeraził się i nie przyszedł. O, <śmiech> czy słychać lodówkę? Jak najbardziej. Głośno i wyraźnie. No to chyba, no tak, mamy taki wspaniały sprzęt, że słychać lodówkę, bo mamy też nową. że ja mam nową lodówkę. A, nowa, oczywiście, dwa razy większa. To, no i dwa to, razy głośniejsza. Tak, z tej szwajcarskiej firmy. A... Możemy, możemy ogłosić taki konkurs, jaka firma produkuje największe ciężarówki na świecie, bo to ta sama firma. Hmm. Dobrze, to nie, ja. Nie, to słychać, słychać, nie to chodzi nam realizować... o ciężarne, wielkie baby. Ale nie. dzięki temu wszyscy nasi <laughs> słuchacze będą wiedzieli, że nagrywamy w kuchni. To prawda no, tak Chyba, że ktoś trzyma lodówkę na tarasie <gry> na czy... Albo w studio radiowe Wyłącz, na przykład wyłącz lodówkę wyłącz... Smakuje To wy tutaj kontynuujcie A tak. ja sobie wyłączę Chciałem powiedzieć, że 126 odcinek podcastu sportowego Tak o, ja. się no tak. tak się zaczął e, Nieoczekiwanie Bez redaktora Magdziarza Czyli geometryczna dziewiątka Proszę bardzo no Oglądałem się kolenów dzisiaj Znowu matematyka O! Ten tam w końcu walczy z lodówką. A udało nam się wrócić z tych... Z Albionu nam się udało wrócić i będziemy częściowo o tym próbowali odpowiedzieć. Opowiedzieć. A było o czym? No dobrze. No było, było. Ale najpierw zacznę od tego, jak były bracia Cohen, bo zauważyłem, że ostatnio zaczynamy podcasty od wątków filmowych, więc... Chciałem się zapytać, jak się szanownemu koledze redaktorowi podoba... produkcji, produkcji bardzo zaskakujący. No bo każdy plus. film... No właśnie, każdy film jest inny, a ten jest znakomity. To tak. redaktor przyzna, że... To prawda. A szczególnie początek, który się ma ni w 5, ni w dziewięć do y, dalszej części ja filmu. no Chyba, że rozpatrywać to właśnie na, na poziomie kabalistycznym. No jak najbardziej. Tak. Tak należy. Ja nie byłem w kinie dwa lata, więc nie pogadamy. Ale my tego nie widzieliśmy w kinie, tak. więc to Cię nie usprawiedliwia. DVD mam zepsute. Zepsute DVD. Podobnie jak komputery, internet, telefon i samochody. <głos> <głos> Co usprawiedliwia w pewien sposób to, że dziś pijemy melisę do podcastu. ważne, żeby zdrowie było. No, znaczy to teraz będzie. Muszę, bo to jest... dzisiaj miałem ochotę walnąć barana o ścianę w pewnym momencie, już z nerwów Dobrze, Om... nie chciałem powiedzieć, że jeszcze nie tylko mamy nowy sprzęt i mówimy przez te talerzyki czarne, to w dodatku jeszcze po raz pierwszy w historii podcastu, a to już 126 odcinek, to nie ja zapowiedziałem podcast. No słychać, cóż, że ci smakuje. Też na meliska słodziuta. To znaczy drugi raz, po raz mnie nie było a to jest chyba też pierwszy raz, kiedy nie ma redaktora Magdziarza. Niemożliwe. Naprawdę? Możliwe. Chyba tak. To, to jest w ogóle historyczny podcast. Historyczny tak. podcast, tak. Nie dość, że nie ty go zapowiedziałeś, to nie mam redaktora Magdziarza. I co jeszcze? Re... Nic <grym> Rozumiem, że redaktor... Po raz pierwszy jest to 126. Tak. Redaktor Magdziarz był jak Flank Lampard do trzydziestki. po raz pierwszy każdy z nas ma własny mikrofon, tak. I, ten... I chyba dzisiaj urodziny ma I, Xavier i po, Hernandez Kreuz jeszcze. Oprócz tego, taki piłkarz Tego nie wiem, to tak mi się wydaje To co, to przejdziemy do tej Anglii? Tak, no chyba przejdziemy do Anglii A bo... redaktor Zawada nie jest za daleko no. od swojego spadka? No słychać go bardzo głośno i wyraźnie No no dobrze Dużo się w Anglii działo mm. W ogóle? Czy w ogóle tam, gdzie my byliśmy? No tak, to prawda no. Co, padało? Mm. Trochę, ale nie bardzo Tylko w sobotę chyba Padało. No na meczu byliśmy byli. Arsenalu z Wigan to nie padało nawet znaczy, za bardzo. Szczególnie, że na stadionie jest bardzo fajny dach. Ale muszę powiedzieć, że dach by nas nie uchronił, jeżeli pogoda by była taka, jaka jest na przykład dzisiaj w Polsce. Konkretnie w Warszawie. Natomiast to było coś wspaniałego, bo o godzinie 18.30 słonko takie się pojawiło. Słonko i w ogóle było sympatycznie dosyć na tym meczu. Można wiele, no wiele rzeczy tam ten, utyskiwać. Łącznie z tym, że je, była jedna drużyna w nim. Może nasi słuchacze oglądali w telewizji ten mecz. No nuda taka, że masakra na tym arsenalu. Nic się nie działo. Pewne zwycięstwo. Tak. Było bardzo fajnie, bo my siedzieliśmy zupełnie bezboleśnie na stadionie 21 stycznia. I to w lekkich dosyć ubraniach. To ja bardziej zmarzłem na meczu reprezentacji ostatnim, który był jakoś... Z wybrzeżem kości słoniowej Dokładnie. 17 Dokładnie. października. Dokładnie. Tak. Listopada. Tak. Dużo bardziej. No tak, tak. Zimniej było. było. Dokładnie. No, w Anglii niby, niby zima, ale rozumiem, że no bo i tak siedzieliście pod dachem no ale wiesz no, no, na wybrzeżu pomoże, Kości tak? Słoniowej niby też pod dachem tak. siedzieliśmy no ja nie jeżeli chodzi o sam mecz Arsenalu to e... mecz bez historii no, mecz tak. bez historii zupełnie za tydzień nikt nie będzie pamiętał <śmiech> o tym jaki był jego przebieg może z wyjątkiem tego że że hat trick to zawsze hat trick na van Persie ja Arsen Wenger powinien chyba ci podziękować bardzo bo tutaj wytrenowałeś mu jednego zawodnika przed meczem A tak <śmiech> bardzo dobry mecz Songa z któremu poradziłem <śmiech> dzień, dwa dni dzień przed meczem z nim na PlayStation z Aleksandrem Songiem. Bardzo fajny gość, chciałem powiedzieć, bardzo. I wydaje się, że taki duży jest jeden z największych no, i Ja pamiętam jeszcze wypowiedzi redaktora Zawady, narzekającego na jego ostrą grę. Bo i... jest co, jak stałem no, pograć z kimś na play, PlayStation i zmieniać się perspektywę. Stałem obok niego i powiem ci, że wcale mi się go na boisku nie przestraszył. Wyższy ode mnie może <grym> dwa centymetry, mniej więcej. I wcale nie tam żaden byk. No, wszyscy, taki... wszyscy w tym arsenalu karzełki. Innymi słowy. No, no Bentner, z którym robiliśmy wywiad, też taki spory chłopak, ale też żaden, wygląda żaden, żaden, żaden no, w porównaniu, nie wiem, z Kironem Gipsem, z którym też rozmawialiśmy, czy z Jackiem Wilsherem, tudzież Arshawinem, którzy się tam kręcili po korytarzu, albo Carlosem Velą, to Bentner to byk i Song to byk. Reszta to karyple zwykłe. No, no ale podobno najniższą drużyną w Europie jest Barcelona. Tak, tak. No Tam też wielu piłkarzy widziałem na żywo. Co prawda nie miałem z nimi aż tak okazji rozmawiać jak tutaj przy okazji, przy okazji wywiadów, bo było całkiem zabawnie z Izbętnerem i z Gipsem, bo siedział bliżej. Najbardziej zabawnie było z tym piłkarzem, co przyszedł i nikt nie, nie wiedział, co to jest. Tak. Dostaliśmy jakiegoś piłkarza z Fulham z, wywiado, z wywiadowania, a że nie grywa chyba nawet w drużynie rezerw. to to żaden dziennikarz nie wiedział, kim, kim pan się kim okazał być. A że wcześniej nie było powiedziane, że taki piłkarz się pojawi, to finał był taki, że przyszedł taki... Miał być Klin Dempsey, a przyszła tak. jakaś jego marna podróbka. Dempsey był w drugiej części sali. Przyszedł, przyszedł jakiś chłopiec, usiadł i i zapadła martwa cisza, która trwała półtorej minuty, bo żaden z dziennikarzy nie wiedział, co mam do tego człowieka powiedzieć. Na szczęście jestem odważny i przerwałem ciszę. No A potem się okaże, że rozmawialiście z największym talentem ostatnich lat. No, Znaczy ja bardzo się cieszę. Udało mi się na migi porozmawiać też z Van Bronkhorstem takim zawodnikiem. Prawie wymieniłem z nim jedno zdanie w locie, ale, ale to przy innej okazji. Ale... No, obfitował nam wyjazd tego typu doświadczenia. Nawet Louis Figo u nas na kolacji był. No, jak to zabrzmiało. <laughs> Stał tam na scenie. Nie, nie było takiej potrzeby. Sam <laughs> Coś, się dotykał. Y, nie, no, dotykał się tam z, z młodymi piłkarzami, w tym z, tym z Bartkiem Kasprzakiem, który tam był z Polski i, i awansował do finałowej 32. Y, no. Ja, ja bym jeszcze chciał o tym, e, e, o tym FIGO. O w zasadzie, w momencie kiedy pojawił się FIGO, zaraz po, po, pojawił się problem transferu FIGO z Barcelony do Real'u. No szczególnie, że na, na konferencji byli dziennikarze z Marki, e, którzy to musieli te, temat podrążyć. Pa, spadło pytanie, e, czy, to był, e, czy to był trudny dla niego wybór. Na co Luis figo odpowiedział? It was easy move. Na no, co miał odpowiedzieć? Nie, on no, powiedział wprost, że mm, no, przeszedł nie. dla pieniędzy. Po prostu. Że zaproponowali mu taki kontrakt, y, którego nie mógł nie odrzucić. Ja tam próbował no. mówić, że już y, to też ambicje sportowe, bo Barcelonie Ta, jest sią, w Barcelonie wszystko No wbana. No tak. Natomiast... nie, nie wygrał Pucharu Europy z Barceloną. No. Mówię o tym, bo w Anglii teraz jest bardzo podobna sprawa. Znaczy, może nie aż tak podobna, bo Figo był mimo wszystko bogiem w Barcelonie. Był kapitanem, jednym Pan. z najbardziej doświadczonych piłkarzy tamtej ekipy. No tak się wiesz, Nie, co? no był bogiem, no był bogiem. 90 tysięcy ludzi krzyczało Figo i. Sam raz krzyczało mu wołdy, no. Ale w tej chwili w Anglii jest y, historia taka dotycząca piłkarza, który zresztą tam się gdzieś przewija i ocierał o reprezentację, chyba ze dwa albo trzy razy wchodził gdzieś tam y, na zmiany, się nazywa Darren Bent i znaczy... z Sutherlandu przeszedł do Aston Villa właśnie w bardzo podobny sposób. No tak, ale to jednak inny w ogóle kaliber jest. No inny kaliber, natomiast y, podobne w tej sprawie no, jest pewnie, to, że, dla kibiców. No, no, że po pierwsze to, to jest dla rekord y, rekord transferowy, bo tam chyba za niego dali 24 miliony funtów. No jak to zabęta, to dużo. No dokładnie. A druga, sprawa, a druga sprawa jest taka, że wszyscy mówią, że oni rozumieją, ci wszyscy dziennikarze i nawet kibice rozumieją to, że, że, że piłkarze idą za pieniędzmi i że generalnie też menadżerowie idą za pieniędzmi i co więcej, no trudno się dziwić piłkarzom, że łamią kontrakty, bo on miał chyba czteroletni kontrakt podpisany, jeżeli na przykład zespoły potrafią łamać kontrakty z piłkarzem. Nie, no, wszyscy to robią natomiast jedynym problemem jest to, że on robił mniej więcej to samo, co robił Figo to znaczy bił się w piersi przez tam półtora roku, jak był w tym Saderlandzie i opowiadał, że on nie jest tu dla pieniędzy i że ten klub ma w sercu no a potem zrobił taki numer i że właśnie na tym polega problem i na tym też polega problem z Figo, co mu zresztą nikt mu tego nie wypomniał na tej konferencji nie że, nie, nie, że przeszedł dla pieniędzy tylko, tylko że do ostatniego dnia twierdził, tak. że, że nigdy nie odejdzie z Barcelony tak. no wiesz, no to jest tak To znaczy... jak w małżeństwie to no znaczy... tak tak, ale, wiesz, ale de, facto miał, o, de facto miał od, od, od, od półtora miesiąca, od, do, do czego też się przyznał, podpisany kontrakt z Realem Madryt, e, tak naprawdę z Florentino Perezem, e, bo też powiedział to, że, że jak zobaczył kwotę, którą Florentino napisał na kartce, to, to mu oczy wyszły na wierz ze zdziwienia, że tyle dostanie. W Barcelonie nikt mu podwyżki dać nie chciał. Ale to by było ofery, to by było do zrozumienia, tylko jest niezrozumiałe, że, że ktoś że... Udaje, udaje, że chodzi o co innego. Powiedział wprost, że, że blefował. W umowie, chyba, że w umowie ma zapisane klauzulę tajności. Albo że ma kochać klub, tak. Nie, no, on mowa, Powiedział, to, że, nie że blefował o tym, no. w stosunku do, do Realu Madrid, bo wydawało mu się, że Florentino Perez z tych wyborów nie wygra. Wygrał, więc on musiał dotrzymać umowy, bo, bo no, takie miał zapisy to raz, a dwa, no rzeczywiście bardzo mu się to opłacało, powiedział, że przeszedł dla pieniędzy i koniec i kropka, tak? Natomiast muszę powiedzieć, że chyba byłem jedynym człowiekiem, który nie klaskał wtedy, kiedy Luis Figo wszedł na salę. <grybujesz> Nawet jeden nasz znajomy, kolega dziennikarz z Kanal Plus próbował mnie zmusić do oklasków, trzymając mnie za ręce, ale tak? ja się nie dałem. <grybujesz> nie widziałem tego. Było <grybujesz> dosyć zabawne. Wręcz buczałem. Ale wewnętrznie. Nie, tak, tak robię. tylko Ale tak cichutko. No nie, tak w miarę głośno. Także ta, nawet z, panowie z, z Japonii chyba, co siedzieli przy stoliku obok, patrzyli się na mnie jak na debila. Myślę, że mantrę odprawisz. Om. Na przykład. A żeby już tak powoli zamknąć ten temat, to powiedzmy, co my w ogóle w tym Londynie robiliśmy? No, pojechaliśmy tam relacjonować finał takiego programu, w którym brał udział 75 tysięcy młodych chłopaków, którzy nie mają zawodowych kontraktów na świecie. To się nazywało The Chance. The Chance czyli szansa po prostu dwóch hmm. zwycięzców szansy z Polski. Achnez tak mówię jakby nie wiedział chociaż realizował finał szansy w Polsce z nami. On nie mówi, on sobie buczy. On sobie da... Ja sobie lekko pobukuję. Tak, tak? pobukuje sobie. No i zwycięzcy polskiego finału, czyli Bartek Kasprzak z Garbarni Kraków i Rafał Kurzawa z Górnika Zabrze. Tylko chłopcy bez kontraktów. No, spisali się tam całkiem, całkiem dzielnie, bo najlepsza setka z całego świata, a Bartek był w było, to znaczy, bo, bo powiedzmy, że tam w tym Londynie, bo to było w Londynie, to po pierwsze. Tak, mieszkaliśmy w fajnym miejscu dosyć. I, tak, w... to zaraz o tym powiemy. Natomiast jeszcze dodatkowo trzeba powiedzieć, że oczywiście nie było w tym Londynie 75 tysięcy, tylko 100 <coughs> najlepszych. Setka najlepszych tak. z całego świata, tak? Wybranych z tych 70 tysięcy. Tak, po, po, po dwóch dniach treningu, po dwóch dniach treningu, wybrano z nich, wybrano z nich 32, wśród nich był Bartek. A później z nich wybrana ósemkę i ta ósemka dostała kontrakty z Nike Academy w Londynie. Z Nike Academy związana i z ligą pierwszą, angielską, i z Arsenalem w Także no, patronowali temu Arsen Wenger. Którzy patronowali no, no, no, tak bardziej twarzami no, projektu, tak, bo przyszli, przyszli po prostu na treningi bo jednego. Nie po, po prostu, i Hus Healing też się pojawił, no, żeby oni tam coś generalnie tym chłopakom doradzali, to ciężko powiedzieć. Natomiast było no, dużo natomiast, dobrych trenerów tam. Tak znaczy byli trenerzy z Akademii. No. Hugh, Hugh Jennings, kto taki, taki trener dosyć, dosyć znany, no i trenerzy pracujący z Nike Akademii to są wszystko trenerzy z doświadczeniem z Premier League, także to też nie przypadek. No Było widać, że, że, to, to, że, że ci chłopcy, którzy tam grali, to było widać, że, że słuchają, co się do nich mówi. I ten mecz finałowy, który oglądaliśmy na dziwnym stadionie MK Dons. Milton, Milton co? Jak się to nazywa ta dzielnica? Milton Keynes? Znaczy, to, to ciężko powiedzieć, że to jest dzielnica. To nie jest to dzielnica, wiecie. bo to jest stadion wywalony w środku pola kukurydzy po prostu pod Londynem <laughs> trzecioligowej drużyny, no ale chciałbym, żeby takich stadionów w Polsce było. To jest Keynes. Keynes, Milton Keynes. Milton, Milton Keynes. keynes Tak, stadion na kilku, no, tak, spokojnie myślę na 20 tysięcy, mm -hmm. cały zadaszony, no i tam, tam chłopaki grali mecz finałowy. Równa trawa? No równo. Widać, że grane, bo ślady po korkach. Widać, że tak. to nie jest stadion, który stoi pusty. Widać, że, że na nim się gra, ale Murawa Bartek mówił, ten, który grał na, na, na w meczu finałowym, że no, nie wytłumaczy, że ci piłka podskoczyła albo uciekła, bo jest nierówno. Równa jest jak na stole po prostu. No. Idealna Murawa. Tam no, Rzeczywiście trawa jest wszędzie. Po prostu jest wilgotna w Anglii i na tyle ciepło, że ta trawa nie wysycha w zimie, ani nic jej nie, przy, nie wymraża i, i tak dalej. Także. Ja myślę, że to nie jest główny powód ona jest po prostu dobrej jakości i zadbana od początku do końca no tak, ale nawet nawet, wiesz, ale wiesz, no, nawet, na, przykład... nawet na polu przy drodze no. trawa rośnie no, i to rośnie no. trochę lepiej niż u nas także, a że, a że jest zadbana no to no, czy wiesz, to, to jak... się bywało różnie, no bo pamiętamy jak... mecze Chelsea z Barceloną i tam murawa na przykład nie była już taka dobra, no tak, bo na niektórych stadionach no tam w ogóle nie było murawy natomiast, <śmiech> natomiast została po prostu zwalcowana murawa i grali po prostu na równym ale błocie Yy, natomiast jest taka anegdota o tym, jak to yy, jeden gość kosi trawę przed domem w Anglii. Przechodzi, prze, przejeżdżał jakiś turysta i mówi: To, oj, jaką ma pan piękną trawę? Co się robi, żeby taką trawę mieć? On mówi: Podlewać i kosić. Mówi, no i co, i coś jeszcze? No nie, podlewać i kosić. A długo tak? 800 lat. <laughs> Ja pamiętam, jak byłem w Holandii, to też zauważyłem, że Holendrzy mają takie hobby. Świetną trawę mają Holendrzy. <głos> tak. Nie, nie, tak, ale, no. ale mają takie hobby, że nawet jak są na kempingu i wynajmują takie przyczepy, oni często są właścicielami tych przyczep do spółki z jakimiś różnymi rodzinami, albo swoimi, albo jakimiś obcymi. Miło być. Tak, w ogóle. Spółwłaścicielem takiej, takiej, takiej przyczepy. Razem z obcą rodziną. Tak, i oni się tam wymieniają, przyjeżdżają. i Jednym z głównych zajęć jest strzeżenie trawnika przed tą przyczepą. Najgorzej że, najgorzej, że ostatnio, jak byłem na, na, na Mazurach, miewałem, to wszyscy teraz mają takie hobby, że wycinają takie żyłkowe pod, podcinarki do trawy. I jak zaczynają puczeć o godzinie 5:30 rano, to buczą tymi podrzewami. Żynarkami, aż się grill tam w dobrze rozpali o godzinie 19.30. Wtedy siadają do grilla, kończą buczeć pod żynarki i wreszcie nad mazurami zapada trochę ciszy. To jest masakra absolutna. Po prostu stęsniłem do, do, do, do, tęsknię do normalnego dźwięku kosy takiego, takiego, takiego ja. słynnego Takie. To już jest przeszłość, już zapomnę. Ja, ja umiem taką kosą się posługiwać. Ja wierzę w romantyków też, niestety. I w romantyków, prawdziwych chłopów romantyków. Bo masz tak. za dużo pola po prostu. No, I angrado. Ale mój tata szanowny kupił ostatnio taki traktor do koszenia i jeździ takim traktorem teraz. Bardzo wygląda szacownie <śmiech> na taki. To prosta historia. Tak właśnie taki sam. Trochę większy nawet kupił. <śmiech> no, bardzo fajny traktor swoją drogą. Nie daje mi w ogóle na nim jeździć. <śmiech> Dobra, trochę zeszliśmy z To może tematu. najwyższy czas zorganizować u Ciebie na wsi wyścigi. Wyścigi kosiarek. No. No. Chciałem wrócić do miejsca, w którym mieszkaliśmy. Mieszkaliśmy w, dosyć w takim hotelu, który był pod Londynem. Nazywał się Sopwell House. Ale nie prowadził go Bazyl. Prawie to takie miejsce. Tak to było. wyglądało. Tak to wyglądało jakby to, <śmiech> to prowadził Bazyl. Z ostatniego dnia i pewnie. Mam że... nadzieję, że pozdrowiliście ode mnie Manuela. Bazyla. Znaczy prowadziło go, prowadzi go głównie Polacy, jak się okazało pod koniec <śmiech> naszego wyjazdu. Jak wszystko tam. Tak, jest to jednak ponad połowa ekipy, która w tym hotelu urzędowała, to Polacy natomiast hotel był regularnie zamieszkiwany przez reprezentację Anglii jak naliczyłem tam proporczyki z różnych meczów to ponad 20 razy mieszkała tam reprezentacja Anglii w latach 90 i tak do 2006 roku kiedy to zmienili ośrodek Arsenal Londyn regularnie tam mieszka, Brazylia kilka razy, Manchester United kilka razy Barcelona raz w maju 92 roku kiedy przyjechała na finał Pucharu Europy na Wembley, który to finał jak wszyscy wiemy wygrała o czym świętowali chłopcy z Barcelony zdobycie tego pucharu właśnie w tym hotelu, co mi zresztą... I znalazłeś jeszcze za na ścianach. Nie, ale chciałem ukraść proporczyk, który tam wisiał z podpisami całej drużyny z 92 roku. Zastanawiam się, jak to zrobić? Bo był w takiej dosyć trudnej A ja do niego ramię. dzwoniłem, bo ja mieszkałem w innym hotelu i mu mówiłem, żeby tego nie robił. No tak. No, i tak zastanawiam się ciągle, to spał w tym moim łóżeczku, bardzo wygodnym zresztą. <grym, tato> I co w nim robił? <grym, tato> to w ramach świętowania zdobytego Może pucharu. Może lepiej czasami nie wiedzieć. Może tak. No, no i tam, że właśnie udało nam się spotkać na przykład z Niklasem Bentnerem, którego zapytaliśmy, co sądzi o Wojtku Szczęsnym <grym, tato> i Łukaszu Fabiańskim, którego z nich wytypowałby do, do miejsca w pierwszej jedenastce reprezentacji Polski. No, on jako zawodowy piłkarz umiejętnie się z tego pytania wykpił i słusznie. powiedział bo... Wojtek i zweryfany. <laughs> no i generalnie skupił się na odpowiedzi o Wojtku, bo widać, że się bardzo chłopaki lubią i że Wojtek uchodzi za, za oprócz tego, że rzeczywiście za wesołkę. Za wesołkę, za <laughs> takiego do, Gerarda Pique z no, Barcelony. Sobie no, tak, Taki jest dowcipasek klubowy. Wojtek Szczęsny, Na no a oprócz tego to Kiron Gips. Po ojcu? Gipsch, <coughs> może trochę, tak. A Kiron Gips na to jego temat. To nierodzinny jest no. generalnie, się zbiorąc, <coughs> tak. Kiron Gips powiedział na jego temat, że, że, że no i nie grał jeszcze nigdy z tak młodym bramkarzem, który tak wiele potrafił, miał tak dużo doświadczenia no i taką klasę prezentował. Jak to tak powiedział? Kiron Gips, mhm. który jest w podobnym wieku do Wojtka i tam niedawno. Znaczy, no, grywa z nim w końcu na, na treningach. Ostatnio rzadziej w pierwszym składzie. Natomiast powiedział, że, że Wojtek, no, będzie w, wszyscy zgodnie piłkarz Arsenalu, z którymi rozmawialiśmy, że, że Wojtek to będzie w bramkarz klasy światowej bez dwóch zdań. Nie ma co do tego nikt tam żadnych specjalnie wątpliwości. On ma mało roboty w ostatnich meczach. No i takie to tam mieliśmy, takie to tam mieliśmy różne wydarzenia. Co tam się jeszcze działo godnego uwagi? No, oprócz mojej rozmowy na migi, zdziewani Wam Bronckhorstem. No jeszcze możesz my opowiedzieć o tym, dlaczego spóźniłeś się na rozmowę z tym zacnym piłkarzem Barcelony. Bo Gdyż próbowałem no to... przez dwa dni nieskutecznie albo z marnym skutkiem. Zresztą raz kolega Konraciuk, redaktor, był świadkiem z jednym dziennikarzem z, z znajomym z Kanal Plus. Próbowaliśmy obejrzeć mecze piłki ręcznej w hotelu. Więc zamiast siedzieć, siedzieć na konferencji to... prasowej na dole, siedzieliśmy u góry w pokoju. Mieliśmy włączony internet. No i próbowaliśmy obejrzeć mecze reprezentacji Polski, no masakra w życiu, no z całego meczu może trzy gole widziałem, bo reszta, reszta nam przycinało. Też dziwnie się na nas obsługa hotelu, która przynosiła nam piwo na górę, dziwnie się na nas patrzyła, bo, bo my jak wariaci skakaliśmy i krzyczeliśmy, jest bardzo głośno, myślę, że było nas w piwnicy słychać. Patrząc się na zamrożony ekran komputera, Tak, tak. gdzie obrazek był wielkości znaczka pocztowego. Tym niemniej, niestety, jak to się skończyło w wypadku spotkań reprezentacji Polski ostatnich, bo i ze Szwecją, i z Danią, bo o tych meczach, nie ze Szwecją, tylko... Tak, ze Szwecją. Nie, tam były, tam były mecze z Danią i z Serbią bodajże w tym czasie. No, no to nic dobrego o tych meczach powiedzieć nie można za bardzo. Nie, ze nie Szwecją no, trochę, też, trochę, też. Trochę też. Trochę można powiedzieć. Trochę no, można druga można połowa z Danią, ale... no to tyle można ale, powiedzieć dobrego. Ale... Nie, ale... Znaczy zaraz przejdziemy, tak myślę, bo też dzisiaj oglądałem mecz z Chorwatami. No, myślę, że już możemy przejść. No i jeszcze powiem, jak to z Giovanni Van Brunhorstem rozmawiałem, bo bardzo mnie rozbawiła ta... Chciałem sobie podejść, wziąć autograf na koszulce, gdyż jako jedyny w ośrodku Arsenalu byłem w koszulce Barcelony, co na dwa czy trzy, trzy tygodnie przed meczem w Lidze Mistrzów kończyło się tym, że miałem wale ciekawych rozmów i dialogów pod tytułem Zobaczysz za dwa tygodnie. Znaczy ja mówię, dobra, dobra. I i pokazywałem im na palcach, jaki był wynik ostatniej potyczki między tymi klubami, ale było bardzo sympatycznie, jak to zwykle w, na tym poziomie rozgrywek. W Arsenalu się boją tego meczu bardzo, bo i Bentner mówił, że niespecjalnie mają pomysł, co zmienić w stosunku do, do tego, co się działo w zeszłym roku. No i wszyscy twierdzą zgodnie, Barcelona to jest najlepsza drużyna na świecie, przynajmniej wszyscy z Arsenalu, z którymi rozmawialiśmy. Barcelona jest najlepszą drużyną na świecie i żałują, że trafili na nią tak wcześnie. No pecha mieli po prostu. No, no więc Van Bronckhorst przechodził, nie zobaczył, że koszulka Barcelony, więc generalnie uniósł kciuk do góry i pokazał, że dobry wybór. Chociaż on akurat grał w obu klubach, bo i w Arsenalu i, i w Barcelonie. Więc ja mu odpowiedziałem, że tak, że bardzo dobry. No więc on ruchem palca powiedział, że mi się obrócił, żeby zobaczyć, co mam na plecach, jaki numer. Ja mam tam numer 4 i nazwisko Guardiola. Więc znowu wyciągniętym palcem, kciukiem powiedział, pokazał mi, że okej, okay, że fajnie. No i niestety poszedł sobie. Tak to moja rozmowa z zawodnikiem Van piłkarzem. Czy... To może, to może nie, nawet nie bardziej rozmowa. No to, ale to tak, tak no, była dłuższa gestów. jego rozmowa ze to. Zjedniony no tak, no, nie ze to, to, tak dwa zdania zamieniliśmy. No. To tutaj trudno powiedzieć, że cokolwiek zamieniliśmy oprócz gestów. No ale na pewno była dłuższa. No tak, no to, i na odległość. No, ale to mnie w końcu uściskał. Van nie miał okazji. No. Może mu się jeszcze zdarzy. No może, może. On będzie żył długo i szczęśliwie. Chłop jest mistrzem zdrowego odżywiania się w odróżnieniu ode mnie. A, bo jedzenie to mają podłe w Anglii. Bardzo. No i wracając do, do mistrzostw w świata, bo teraz gramy z Węgrami. Mecz o kolejny mecz o wszystko, czyli o, o Londyn. O Londyn tak naprawdę. Znaczy to no nie jest tak do końca, że to jest ostatnia szansa. No nie, bo potem jeszcze no, można trafić z no. repasarzy i tak dalej. No, ale trafianie do, do, do rozgrywek turniejowych z, z turniejów dodatkowych, to e, jeżeli się nie można zmobilizować na tyle, żeby zagrać, znaczy tu nie chodzi o mobilizację moim zdaniem, w ogóle w tym turnieju. Moim zdaniem tutaj chodzi o to, że nie mamy w tej chwili grających na wystarczająco wysokim poziomie rozgrywających i tyle. No to nawet nie chodzi tylko o rozgrywających. To nie jest tak, bo przecież były długie fragmenty w tych, w tych mistrzostwach, kiedy Polacy grali absolutnie na najwyższym poziomie i okazało się, że można. Ja myślę, że to nawet nie to. Oczywiście brakło, brakło trochę rzucających ludzi no ale, tak ale, ale skąd okay. się bierze zobacz niemoc drużyny, która y, nie myśmy przez całe mistrzostwa wykorzystali może jedną czy dwie gry w przewadze no, bierze to, się to z rozegrania dzisiaj bierze się z rozegrania, ale to przede wszystkim z szybkości w ogóle gry no tak, ja myślę, no, no, że to, tu, no, tu mówię o rozegraniu najlepszych, najlepszych drużyn na mistrzostwach świata byliśmy zdecydowanie najwolniejszą drużyną no ale to, to zawsze graliśmy wolno, nigdy nie pchaliśmy za bardzo akcji do przodu, ale w momencie kiedy mieliśmy no ale mieliśmy... Świat teraz bardzo poszedł do przodu jeżeli chodzi o szybkość gry. Tak, ale, ale drużyna, drużyny prowadzone przez Wętę jakoś wtedy, kiedy rozegranie nie kuleje, to sobie z tym radziły. Bo można rozegrać akcję statycznie, ale skutecznie, nie oddając piłki drużynie przeciwnej. A to, co jedynym, nie, grający, to jedynym grającym na wysokim poziomie, rozgrywającym w reprezentacji Polski jest Grzesiek Tkaczyk. I tylko że on, jest, on ma trzy kontuzje naraz. I on w meczu z Koreą na przykład to pokazał, że, przykład, że tutaj, jeżeli jest dobre rozegranie, to jest i współpraca z kołem, z którego padały bramki i sam on kończył akcję i z jego połówki Tomek Tłuczyński rzucił parę bramek ze skrzydła. Druga połówka rozegrania nie istnieje, a wystawianie Juska, czyli Jurasika na, skrzyd na skrzydle, jest pomyłką po prostu, dlatego że on, on nie umie. To nie jest skrzydło, on nie umie dobrze skończyć znaczy, akcji. Znaczy to, widać, to widać, że czas niektórych zawodników generalnie rzecz biorąc, może chociaż przynajmniej na te mistrzostwa w tym roku, oni byli absolutnie bez formy i, i, i no tylko kto za, kto za nich? No, to jest pytanie, no bo gdyby ci ich zastępcy potencjalnie grali lepiej, no to, to byśmy ich oglądali w, w tym składzie tak? no tutaj jest tak, że wraca Michał Jurecki do kraju no, no Grabarczyk, Grabarczyk tak, ale, okurę, graba, ale za ale Jurecki, Jurecki jak ma dobry mecz to rzuca 7 bramek Nie, no Grabarczyk jak ma dobry mecz to rzuca dwie no, bo Grabarczyk bo grafobronie. Grafobronie. Jest, grafobronie, jest defensywnym tak. zawodnikiem, zresztą bardzo dobrym defensywnym zawodnikiem no ale to na tym cierpi siła ognia na braku właśnie Michała Jureckiego no i na, na tym, że yy, tak, że rzeczywiście nie, no, ja, znaczy ja ja no, będę... siła ataku cierpa przede wszystkim na tym, że nie było ataku z drugiej linii, znaczy była fatalna skuteczność, bardzo kiepska skuteczność yy, Bieleckiego Lijewski choć rozgrywał świetne spotkania, tak naprawdę grał bardzo nierówno pod tym względem. I on, ale on to... nigdy w reprezentacji nie, nie rzucał, no, może miał jeden mecz, który ja pamiętam, w którym rzeczywiście miał wysoką skuteczność na poziomie 80% i to zaowocowało ośmioma bramkami rzuconymi w jednym meczu. A ale generalnie to ma... jest zawodnik, który nie rzuca bardzo dużo bramek yy, z, z drugiej linii. Yy. Jak, jak, się przy, jak zobaczymy na tym mistrzostwa, to tak naprawdę już nie ma kogo wymienić rzucających z drugiej linii. No to jest, no tak, bo y, Jaszka to jest zawodnik, który jak rzuca jedną, dwie bramki y, z wejścia z dziewiątego metra, to jest wszystko. I zazwyczaj to są gole rzucane z gruntu. No, poza, tym, poza tym to jest i tak jeden z zdecydowanie najlepszych zawodników tych mistrzostw, jeżeli chodzi o, o polską reprezentację. No, to już się no, pokazał, ma zadatki, ma zadatki. Rozwija się, jeżeli się będzie rozwijał tak, jak na przykład Tomek Tłuczyński no to jest. No, no i, no i to co powiedziałeś? No, jeżeli nie gramy szybko, to nie wykorzystujemy przede wszystkim tego, że na przykład w takim meczu, jak dzisiaj z Chorwacją. Sławek Szmal broni do 25 minuty ma skuteczność 80%, a u nas się to nie przekłada na gole z kontrataków. w Mimo ogóle. przewag w ogóle. No, w ogóle nie ma, nie ma szybkie, szybko dogranej piłki do Patryka Kuchczyńskiego, który potrafi pobiec szybko do kontry i wyrzuca bramki w ten sposób często i dużo. A tu y, u nas ta reprezentacja nie biega. A no, do tego... Z Patrykiem to a... też jest tak, że skończył się trochę czas Patryka, że każdą kontrę i każde wyjście tak naprawdę kończył bramkę. No. Te mistrzostwa też nie najlepsze są. No, generalnie rzecz biorąc, kulało, kulało rozegranie, się zastanawiam jeszcze dzisiaj, jak patrzyłem na Chorwację, tak się zastanawiałem nad fenomenem drugiej połowy mm, polskiej reprezentacji, bo tak było, znaczy, mm. fenomenem może, może to przesadne słowo, ale chodziło o to, że w drugiej Wszystkie... połowie graliśmy zdecydowanie lepiej w każdym meczu. I zastanawiam się, czy to nie było też trochę wynikało z braku przygotowania taktycznego, bo. Ewidentnie było tak, że drużyny przeciwne szybciej wchodziły w grę i znajdowały no, wiesz, sposób, no, na początku no straconych z z w meczu z nie, to jest w to jest w ogóle nie, A nie, wychodzimy na drugą połowę i okazuje się, że potrafimy bronić nie, nie, nie, i potrafimy zaatakować zdecydowanie lepiej. I to nie, nie, nie, nie, nie, o jakieś odblokowanie nie, chęci, bo tego chłopakom absolutnie nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, święcie przekonany, że oni chcieli tylko też właśnie zastanawiam się czy tutaj trochę nie padło jeżeli chodzi o, o przygotowanie taktyczne do, do, do zespołów do drużyn. No tak, ale i brak po, po reakcji tego, na to co tak. się dzieje na, na, na boisku Szwecja to mnie nie zaskoczyła niczym w meczu z nami i uważam, że to był kluczowy mecz dla, w ogóle dla tego jak będą wyglądały te mistrzostwa i tego meczu nie można było przegrać i ten mecz mieliśmy pod kontrolą no, do pewnego bramkarz, momentu. zaskakująco grał dobrze. No to, jest... no, to nie jest bram, tylko wiesz to też jest tak, że jak się takiego bramkarza ogląda w tym sezonie Wenta grał przeciwko Stierstrandowi cztery mecze tak, bo Stierstrand był pierwszym bramkarzem, przynajmniej w dwóch meczach zagrał całe mecze w bramce Barcelony przeciwko Vivek Jelce. jeden towarzyski jeden w Lidze Mistrzów, a w dwóch wchodził. Wszystkie te mecze widziałem yy, też. Ja na przykład wiem, jak on broni. I dla mnie to nie... I jeżeli jemu się rzuca półgórną piłkę, czy ona jest szeroko do słupka rzucona, czy ona jest po krótkim rogu, jeżeli to jest półgórna piłka, to on ją obroni. Zwyczajnie. No, ale w tych mistrzostwach to jeszcze wynikało z tego, że po prostu szwedzka obrona grała znakomicie. On się świetnie rozumiał tak, z szwedzką ale, ale, ale obroną i szwedzka obrona była dużo szybsza. Po tak. Prostu. Ale jeżeli, mamy, jeżeli ustawiona tam, gdzie jeżeli mamy, jeżeli mamy w meczu ze Szwecją trzy sytuacje takie, że wychodzimy z kontrą albo mamy rzut karny i gramy w przewadze i mamy jedną bramkę straty, a my wychodzimy i rzucamy w bramkarza de facto, wystarczy nie wiem, no, czy, nie wiem, czy to jest kwestia tego, że nieanalizowana była gra bramkarza, nie mam pojęcia. Nie, To nawet nie chodzi o grę bramkarza, ale, chodzi o ale to, że, on tak, nie daje że im im możliwości. Stierstrand ma tak, że, że on, yy, on siada na tyłku, on broni w parterze i jemu wystarczy kończyć kontrę górą albo rzucać mu, yy, nie, nie można mu rzucać w, środkowo, w środkowej partii yy, bramki, bo on to broni wszystko. I on właśnie, jak, jak, jak miałby ktoś okazję zobaczyć ten mecz ze Szwecją jeszcze raz, to większość tego, co on wybronił w tym meczu, to są właśnie w tej, w tej partii bramki w, w tym. Wybronione. nawet to między innymi o tym właśnie mówiłem, że mam wrażenie, że to jednak szwankowało przygotowanie taktyczne, jeżeli chodzi o przeciwników. Na swoją drogą, no to, no to jak, się ma, jak się ma kontrę albo rzut karny, to nie można zamknąć oczu i rzucić tak od po prostu, tylko no, trochę koncentracji. No, to jest tam. Ja w, w, czytałem komentarze w prasie, że tam równy bój i że... Ten, no nie, to był frajersko przegrany mecz. To był mecz, który powinniśmy wygrać. I by, zajęlibyśmy pierwsze miejsce w grupie i, i psychicznie i e, jeżeli chodzi o kalendarz, wystarczyło wygrać później mecz jeden w naszej no części to był rozgrywek. Mecz do wygrania, to był mecz do wygrania. To był, to był, mecz, o, to był mecz o medal. E, i to był mecz, w którym wcale nie graliśmy źle, tylko mieliśmy po prostu jakieś... Nie wiem, jakiejś chwilę takiej zaćmy i mentalnej i jako drużyna, i uważam, że, tak jak powiedziałeś, że ktoś nie odrobił tam pracy domowej, tak jak powinien, bo Dania, Dania jest drużyną mocniejszą od Szwecji na tym turnieju, i to też pokazał dzisiejszy mecz bezpośredni między tymi drużynami i tam Szwedom no, pomagają sędziowi ściany i i sukcesu i tak naprawdę gdybyśmy nie zaprzepaścili pierwszej połowy aż tak bardzo. To z jak najbardziej mogliśmy, mogliśmy powalczyć wtedy. No i ze Szwecją i z Danią y, mogliśmy wygrać, i, ale, ale jeżeli bym przegrywamy z Serbią, y, która na, absolutnie nie ma czym straszyć. Y, mecz z Chorwacją, y, prowadzimy dwoma, trzema bramkami y, i później nagle przez 5 minut nie rzucamy gola i tracimy y, dwa gole grając w przewadze. No absurdalne zupełnie. I niby Tomek Tłuczyński Iwan Obalicza kryje indywidualnie, a kryty indywidualnie Iwan Obalic rzuca dwie, dwa gole z rzędu. no To jest w ogóle... Albo się kogoś kryje i się go trzyma za szmatę do końca, tak żeby nie oddał rzutu, a, nie, no, no, to no jeżeli, Wiadomo, wiadomo, wiadomo no. że zawodnik klasy Balicza potrafili się uwolnić z tej obrony. No tak, ale to też nie jest tak. No. Balicz był przy skrzydle, no naprawdę, no przy indywidualnym kryciu oni mu dają, wiadomo, że no, na Woriego jeżeli grali, a grali no stop na Woriego wtedy, kiedy mieli ważną piłkę. Woriego się nie da złapać i posadzić, tak? chyba że będzie to Grabarczyk, yy, czy, czy, no nie wiem, no, no, w, Michał Jurkiewicz może jeszcze dałby, dałby mu fizycznie radę. Yy, reszta nie sądzę. No, ale Iwano Balicza, Płuczyński ani razu go porządnie nie sfaulował nawet. No, bo to tak trochę dziwnie to wygląda. Ja nie wiem czego tu się bać, bo w momencie kiedy przegrywa się trzema bramkami, gramy w przewadze, a balicz ma piłkę na dziewiątym metrze i mija sobie na raz. No, nie wiem, złapałbym go w pół i rzucił nim o ziemię po prostu. no i Na szczęście nie muszę, bo on mnie dał rady, ale ale jakbym był Tomkiem Uczyńskim to, to bym przynajmniej próbował spróbować, a nie stać i, i z rozłożonymi rękami czekać co, co tam co, co się dalej wydarzy, no, wydarzyło się tyle że przewaga Chorwatów wzrosła błyskawicznie do pięciu bramek i było po meczu no, a komentowanie a komentarz po telewizji polskiej to jest na osobny podcast mam wrażenie to, ogóle. nie, nie, to o tym no nie mówmy, bo to była absolutna porażka, jest zupełna <laughs> Nie można wysyłać na Mistrzostwa Świata ludzi, którzy nie mają pojęcia zielonego o piłce ręcznej powiem no, nie tak, nie można ja, tego Jak dzisiaj usłyszałem o tym, że powinien być przywilej korzyści przy faulu na Grabarczyku No tak, no właśnie o tym mówię no, To ja po, po, być, to mi ręce opadły Je, jeżeli, jeżeli na skrzydle Chorwatów grał dzisiaj Skrytel który jak wiadomo gra w Liverpoolu i nie w piłkę ręczną <śmiech> I gra na środku obrony. <głos> A nie na skrzydle. <głos> to to mi ręce opadły po raz kolejny. Jak ja słyszę za każdym razem, że nie wiadomo po co u nas jeden ze skrzydłowych schodzi na, drugo, na drugiego kołowego, to znaczy, że ktoś nie ma absolutnego pojęcia ani no, jak o taktyce, mówię, ja ani mówię, no o... To, ale to już nie od dzisiaj wiadomo, że na, na te, tego typu imprezy No jest jakby głupota umiała latać, to wóz transmisyjny telewizji tak. polskiej unosiłby się na, na, w okolicach y, y, Saturna. To, to jest, to jest, to jest. To, szkoda, szkoda, szkoda, naszych słów i naszej głowy na to. A bowiem, Wente będzie miał bardzo poważny zgryz, teraz, tak naprawdę, po tych mistrzostwach świata, bo bo reprezentacja, którą tworzył od tylu lat tak naprawdę się na tych mistrzostwach pozypała. Ja nie wiem, czy oni będą jeszcze w stanie na przykład się przygotować na za rok. Znaczy tej znaczy, nie myślę, potrzeba tak, świeżej ale... krwi tylko tej krwi jest jak na lekarstwo, a nie na, jak transfu na transfuzję. Nie, tak. no pokazało się. No, jest i Piotrek Grabarczyk, Jurkiewicz zagrał świetne mistrzostwo. Ale uważam, Jurkiewicz, to, że to jest... Jurkiewicz to w ogóle yy, będzie tylko pytanie, czy on będzie miał z kim grać. Dlatego, no, że prawda. ja za każdym razem jak jestem w Hiszpanii, to Oglądam mecz Real, gdzie gra Jurkiewicz, który w Polsce się nie da zobaczyć i on jest gwiazdą w tej drużynie. Może nie taką gwiazdą jak nie wiem, Karabatic, Abalo czy, czy inni, nie bez skozery wymieniam Francuzów, dlatego, że to jest drużyna z innej planety zupełnie, jeżeli chodzi o te mistrzostwa i poprzednie, i jeszcze poprzednie mistrzostwa Europy, jeszcze poprzednie mistrzostwa świata i Igrzyska Olimpijskie, to jest drużyna z kosmosu zupełnie. I ci piłkarze to są rzeczywiście gwiazdy, które grają nie tylko skutecznie, ale i widowiskowo. Natomiast Jurkiewicz jest takim bohaterem z, z drugiego planu, tak? bo on, on ma masę przechwytów. Wyprowadza kontry, świetnie broni, jak trzeba to skończy akcję rzutem i potrafi i z dystansu, i potrafi, i potrafi dobrze rozegrać. Także to jest bardzo uniwersalny zawodnik, do tego ze świetnymi warunkami fizycznymi. Także no, no, spokojnie można kadrę budować w przyszłości wokół niego dalej no tylko pytanie, czy bo, bo jeżeli ludzie, którzy wchodzą mieliby wchodzić do tej reprezentacji tak jak Michał Adamuszek, w ogóle się do niej nie nadają tak samo jak nie nadają się nawet do Wiwe Kielce bo nie mają tam swojego miejsca no jest, jest Zaremba który będzie się rozwijał jeżeli utrzyma to tempo rozwoju to będzie zawodnik, który też wiele może dać reprezentacji tak samo jak wiele daje Wiwe Kielce no to jest kolejny taki bo co do niego nie można się czepiać że on tu coś zawalił, bo on miał być zawodnikiem który nie, no ewentualnie da zmianę i coś rzuci jeszcze grać coś parę lat, tak. no. jest, jest Tomek Rosiński który to mistrzostwo ma absolutnie fatalne i nieudane, ale no, to jest świetny zawodnik ale to jest świetny zawodnik i on jeszcze nie raz na pewno pokaże, bo, bo, bo on potrafi walczyć w ważnych meczach, więc no te mistrzostwa są, no ale są tak, tak jak nie powiedziałeś, się, no że ból głowy będzie duży, bo tutaj nie, bo tu trzeba zmienić parę, parę rzeczy, łącznie ze sposobem grania, bo jeżeli jeżeli nie będziemy umieć reagować na to. Kiedyś było tak, że grali szybko Chorwaci i Francuzi na świecie, tylko Teraz jest tak, i tam piwowarna Lasko i yy, THWkil te, te tak? To były drużyny, które grały szybko i z tego słynęły. Cała reszta grała tak, jak grała Dania, Islandia, yy, Szwecja, Norwegia, Mnie Polska. Się grało Wszyscy bardzo, grali tak. strefą 6-0 i po prostu do dziewiątki to, to się szło z piłką. Yy, nikt nie podwyższał. Wszyscy czekali, co się stanie. Lało się z 6, 7, 9 metra. Jak ktoś miał dobrą, dobry dzień, to to siedziało to, co miało siedzieć. I Polska, jak miała skutecznie grających zawodników, to wszystko wchodziło jak w masło. tak? Teraz tak nie jest. Teraz Szwedzi biegają do kontr. Kalman w jednym meczu potrafi rzucić 10 bramek. No Szwedzi grają bardzo szybko. Oni Szwedzi grają bardzo szybko, tak. No. Okazało się, że Duńczycy grają bardzo szybko. Okazało się, że że, okazało się, że nawet Rumuni, z którymi ostatnio mamy problemy, a nie ma ich na mistrzostwach świata, a przegraliśmy z nimi w dwóch meczach towarzyskich, też grają szybko i sobie z nimi nie radzimy. Także y, tych drużyn, które grają szybko, to, to i w piłce klubowej, ręcznej, co było widać z Wiwe Kielce, że mm, Barcelona jak przyszło do szybkiego grania, to w ogóle Wiwe sobie nie radziło. No ale to akurat nie mam zarzutu, no bo wi wiadomo, że to jest inny format drużyny w ogóle. Yy, łatwiej się grało z takim Reinne Carleven, który gra zdecydowanie wolniejszą piłkę ręczną. No ale i w piłce ręcznej klubowej, gdzie piwowarna Lasko zmiotła Wiwe, grając szybką piłkę ręczną i w piłce reprezentacyjnej no jeżeli to będzie podążało w tym kierunku a my będziemy mieli problemy tak jak mieliśmy problemy z szybko grającą Argentyną która nie ma czym straszyć tak naprawdę, a przez to, że szybko rozgrywa piłkę to, to, to... Znaczy ta szybkość to nie wiem obrona była tak naprawdę najlepszym najlepszym, naszą form, najlepszym momentem naszej, naszej gry to była zdecydowanie obrona no tak I, tak, I w obronie graliśmy dobrze i radziliśmy sobie nawet nieźle z tymi szybko rozgrywającymi. To cały problem polegał o bieganie. Bieganie, czyli nie, nie, nie, nie nadążanie za kontrami przeciwnika i samemu nie wyprowadzanie go. No tak, tak. No, zdecydowanie znaczy, tak to jest między... to jest, chodzi ci o grę między dziewiątkami, bo to, że my sobie radzimy między <śmiech> szóstym a dziewiątym metrem w obronie u nas, to jest oczywiste. Tak, Natomiast i, my sobie i, nie radzimy i, między i, dziewiątkami? I szczerze mówiąc, tak broniącej reprezentacji dawno nie widziałem. Ona momentami broniła po prostu fenomenalnie. To, co zawsze było no, tylko, mankamentem tak. polskiej, polskiej Tylko, że, tylko, że nic tak. z tego nie wynika. No, niestety, bo nie, było, nie miał kto strzelać bramek. No, później, mm. później, niestety, tej szybkości brakowało i przy pójściu do ataku, co na przykład w Szwedzi regularnie rozpoczynając. Mm, szybkie, szybkie wznowienie. Nawet, mm. Tak, nawet po utracie bramki, oni byli dużo szybsi niż nasza obrona bez zmian. Tak. To, co od razu było widać, to jest jedna kwestia. Druga kwestia, no to jest brak szybkości, no, znaczy zbyt wolne rozgrywanie. No, przed, no Jeszcze, no i jeszcze, jeszcze jedna piłek, rzecz. Już jeżeli jest, to już jeżeli jest u nas. Osobna historia. Jeżeli u nas szybko wychodzący skrzydłowy idzie do kontry i nie, nie wykorzystuje, to drużyny przeciwne bezlitośnie wykorzystywały jego brak w naszej strefie obrony. No, momentalnie to rozgrywały to I, prawda. Tam, I to było tak, że jeżeli była dziura po Patryku Kuchczyńskim czy Potomku Tłuczyńskim, bo zazwyczaj to oni byli z przodu i który z nich czegoś nie wykorzystał, to był gol dla drużyny przeciwnej w ogóle bez dwóch zdań. Także. No niestety, tam za, za, widzisz, no, tak siedzimy tutaj i wymieniliśmy tyle słabych punktów y, tej drużyny, że no, nie ma szans, że, żeby, żeby tak naprawdę, jak się to podsumuje, żeby, żeby ona ugrała coś więcej na tych mistrzostwach. Pytanie, co dalej? No. I no, no, to zobaczmy, pytanie no. pewnie zaraz, po, zaraz poznamy odpowiedź, bo Węgrzy y, nie straszą, ale Węgrzy to też nie jest drużyna, która gra jakoś wolno w piłkę remscu. Nie, nie. No i poza tym Węgrzy się prezentują wbrew pozorom nie najgorzej na tych mistrzostwach, także to no. nie są tak, że to są mecze. Ja już nie mówię o pokonaniu Niemców, bo to jest... Tak, no nie? nie jeszcze jest tam... Natomiast mistrzostwa świata są, jak to z Dream Teamem, na przykład w Kosza pierwszym, tak? czyli tym jedynym, dla mnie jeden Dream Team w Koszykówce w 1992 roku na Igrzyskach. Igrzyska się odbywały o srebrny medal, to tak tutaj dla mnie mistrzostwa są o srebrny medal, bo to, że Francja będzie mistrzem świata, to mogę iść teraz mieszkanie zostawić. No, Zapraszam, zapraszam, bo ja taki pewny nie jestem do A ja jestem. Francja, Francja, Francja gra bardzo dobrze, ale to, co na przykład prezentują Duńczycy w tych mistrzostwach jest, jest bardzo obiecujące, także ja to bym jeszcze absolutnie nie skreślał i finał może być meczem niezwykle ciekawym. Nie no, finał to zawsze jest mecz ciekawy, wiesz, no, wystarczy no. Sobie przypomnieć ostatni finał Pucharu Europy, w którym Kilonia grała z Barceloną i Barcelona miała wygrany finał na minutę, półtorej minuty przed końcem, a przegrała ten finał dwoma bramkami. No, ale nie każdy finał jest interesujący. Ja myślę, że na tych tak będzie. Nie, no w piłce ręcznej to jest tak, że jak albo jest piękna gra, albo jest bójka. Co Jedno i drugie jest ciekawe. Jest ciekawe. No generalnie rzecz biorąc się leją. Bo wyjdzie. finały w piłce nożnej zazwyczaj są przypominają partie szachów. I dotyczy to i Ligi Mistrzów zazwyczaj i, i no chyba każdych rozgrywek. To jest tak, że rzadko tak jest, że jednak... Wtedy Alex chodzi... Ferguson mówi o cudzie taktyki. No, ale Alex Ferguson to dzisiaj też znowu wymodlił sobie cud, bo był Fergie Time. I to pierwszy raz widziałem, żeby Alex Ferguson chciał, żeby się mecz skończył wcześniej, bo mecz trwał 111 minut dzisiaj Manchesteru z Blackpool. Do przerwy Manchester przegrywał 2-0 z Blackpool, a potem szybko strzelił 3 gole i wygrał 3-2 no i 10 minut doliczonych no bo Rafael doznał kontuzji w zderzeniu z Marlonem Hardwoodem Mar z Marlonem nigdy się nie chciał zderzyć <głos> no także, także to taki cud Arsenal znowu dzisiaj wygrał 3 do 0 jest w finale, byliśmy na Wembley z kolegą Gondraciukiem redaktorem, stał już puchar przygotowany ja tego nie, w nie widziałem Carling Cup no bo ja, bo ja nie uczestniczyłem w wycieczkach stadionowych. <grym> tak, tak. Natomiast ja uczestniczyłem w wycieczce na Wembley i muszę powiedzieć, że chyba mi się zatarł gdzieś instynkt samozachowawczy, i, yy, i nie, stadiony nie robią na mnie wrażenia. <grym> Puste. Pełen stadion pewnie by na mnie zrobił wrażenie. I, i Wembley. Chociaż Emirates pełne też nie zrobiło na mnie wrażenia, szczególnie, że atmosfera była taka, tak piknikowa, że, że jeżeli komuś się wydaje, że na Emirates to doping jest jakiś oszałamiający, to nie, nie na Arsenalu, ja, nie, można ja nie spokojnie przyciąć nie, żeby, komara. Żeby, żeby no dobrze, żeby, no na, na, na polskiej lidze jest lepszy doping, no dużo na, lepszy. Na trzeciej, sześć tak, tak, razy lepszy no niż na na, na, na na każdej. Ale ja, mi się to podoba. Oczywiście, że jak się wchodzi na stadion, gdzie po prostu masz ściarki na plecach uderzy w Ciebie ten dźwięk, to oczywiście ma to swoją wartość. Natomiast ja generalnie podoba mi się taki, taka atmosfera, że można sobie spokojnie napić się piwa na stadionie. Dobre piwo jest na stadionie. Bardzo dobre piwo jest na stadionie. Można sobie po prostu usiąść i obejrzeć mecz. A nikt nie skacze przed Tobą i nie zasłania Ci jakąś flagą tego, co się dzieje. Chociaż chociaż jak idzie akcja pod bramkę, to i tak wszyscy wstają. No wstają, no to trzeba w Co wstać. jest oczywiście, co, co żeby ciekawie w Anglii jest niezgodne z prawem. Można za to zostać wyproszonym ze stadionów, według, według nowych przepisów Federacji Angielskiej za wstawanie w czasie meczu bez sensu. A no to trzeba musieliby wszystkich wyprosić. Wszystkich. wszystkich. Tak. Nie, wszyscy wstają, no ale no tak, no ale na Arsenalu to się tak wstaje, w tym meczu z Wigan to można było tak 15 razy wstawać, bo tam 12-0 mogło być w tym meczu. No, jakby to no to tak jak w meczach Barcelony. Tak, naj znaczy powiem że szczerze, że bo dosyć mocno to przypominało to, co się dzieje na meczach Barcelony z przeciwnikami typu Santander czy Levante. Wtedy, kiedy Barcelona strzela w drugiej minucie gola, tu Arsenal trochę dłużej się męczył, ale też strzelił gola i później... To no, było... Arsenal jest mistrzem ubijania słupków. No, w tym sezonie to Dawid Villa jest mistrzem od dziewięć słupków <gry> no, i poprzeczek już zaliczył, czyli tyle co cała drużyna Arsenalu w tym sezonie. Także yy... Czy Trzeba powiedzieć, że największe, że tak powiem, emocje w kibicach wzbudziły w pewnym momencie wynik Tottenhamu, <grybujesz> tak jak no tak. Okazało się, że Tottenham przegrywa z Newcastle 1 do 0, więc ludzie, którzy stali, stali w po prostu w korytarzu, już po zakończeniu meczu. Takie Senegro telewizory są. Radośnie właśnie. ryknęli, I jak wynik ten został wyświetlony. Po czym okazało się, że pół minuty później no jednak to ten to nam wyrównał to. Do jeden do jednego i radość się rozlazła, razem z kibicami, którzy poszli do domu. <laughs> No ale tak, tak, rzeczywiście to trochę przypomina taki, tak, że, taki teatr, że wtedy kiedy, się coś, wtedy kiedy się coś dzieje, jest efektowna akcja, wślizg, czy, czy klepa, albo, albo, albo dziurka, albo coś, jakieś inne tego typu wydarzenie, no to rzeczywiście są okrzyki, entuzjazm i oklaski no ale jak, jak ktoś ma takie wyobrażenie o, o tym, że na lidze angielskiej to się śpiewa od pierwszej do ostatniej minuty na to każdym to, stadionie to, to, to, nie, nie, nie? to, to zależy na Emirates od stadionu, tak nie jest ale na Old Trafford też tak tak, tak jak Ferguson tak Także... bardzo narzekał na kibiców Także... był, że ze dwa lata temu tak było że nawet ich wyzywał od starych babek i starych dziadków, że, że przychodzą tylko i posiedzieć, jak mają przyjść i tylko posiedzieć, to lepiej niech przychodzą na mecze była taka słynna a, konferencja prasowa. Biorąc pod uwagę, rzeczywiście... Ujmuje mnie ilość dzieci na przykład no tak, na stadionie. Tak, jest to bardzo całe rodziny. Tak, ilość kobiet, na przykład w starszym wieku ubranych w szaliki klubowe, które sobie.. Tak krzyczą sędzia chuj? Te kobiety, tak. <laughs> po polsku, bo to wszystko. <laughs> wszystko Polacy. Wszystko, wszystko, wszystko Polki. Żony pilotów z dywizjonu 300. <laughs> Które kibicują Arsenala. Nie śpiewają coś o pzpn nie? Tak. na okrągło. A propos PZPN-u, okazało się, że nie wiadomo, czy mecz z Niemcami odbędzie się na stadionie to narodowym. przechodzimy 6, do 6 tematu polsko reprezentacyjno no Myślę, że jakoś, jak będzie coś istotnego, to sobie zawrócimy, bo o piłce ręcznej to już chyba wyczerpaliśmy. Temat. Ja chciałem powiedzieć tylko, że w tym Londynie raz udało mi się otworzyć polski portal, jeden taki największy, najbardziej znany. Natychmiast go szybko zamknąłem, zobaczyłem prezesa jednej partii na, na okładce tego portalu i musiałem to wszystko zamknąć po prostu. Z... Wolałaś bez informacji z Polski. Za minąć cudowne, cudowna wypowiedź nadtrenera Piechniczka A no. Żywokowie na przykład. Może dostał szansę? Synku. Synku do niego powiedział? Tak, synku, dostałeś szansę, tak. Dostał szansę. Znaczy, że... tak, mówił, tak mówił w rozmowie z jednym z moich najbardziej nielubionych redaktorów sportowych. Jednym z wielu, jak wiadomo. I, i tam właśnie mówił, że no o, o się i tak dalej, i tak dalej i potem było, mówił, że... do tej rozmowy pewien porządek i zacznijmy najpierw o tym stadionie, bo to też jest ciekawa historia. Po prostu panowie się pożarli z zarządem stadionu o miejsce w lożach, mówiąc krótko. Znaczy, bo PZPN sobie wymyślił, że on wynajmuje cały stadion mhm. i momencie, jeżeli wynajmuje, no to wynajmuje też loże, i... Które będzie rozdzielał? Po prostu. Będzie rozdzielał, będzie no chciał... bo musi zaprosić gości z Niemiec, ich posadzić tam, gdzie jemu się wydaje, że, że oni mają siedzieć. No i są dwa zwyczaje. Zwyczaj wschodnioeuropejski, który właśnie na tym polega i jest zwyczaj zachodnioeuropejski, który polega na tym, że część miejsc należy do właściciela stadionu. PZPN właścicielem stadionu nie jest. I tylko od właściciela stadionu zależy to, jakie miejsca na dany mecz przyznaje firmie, która ten stadion wynajmuje. Bo to jest tak, że każdy z nas może sobie pójść do klubu, czy do do tego, kto do firmy, jest, zarządzającej. Do firmy zarządzającej stadionem i ten stadion za odpowiednią opłatą wynająć W warunkach. Firma nazywa się Narodowe Centrum Sportu. Tak jest. No. no, Jest kilka takich firm na świecie i wtedy ta firma decyduje o tym, co robi z niektórym, niektórymi miejscami. Jeżeli nam, jako tym, którzy wynajmują ten obiekt, coś się nie podoba, no to możemy się na to nie zgodzić, tak jak próbuje to zrobić PZPN i w związku z tym przenieść organizację do, w tym wypadku do Gdańska. Dlaczego do Gdańska? Dlatego do Gdańska, że tam stadionem będzie zarządzała najprawdopodobniej firma Sport5. Która to firma Sport5, no jak no. wiemy, jest... No jest Co ciekawe, taki jest, sam konflikt miał między... Jest dyrektorem zarządzającym tak naprawdę reprezentacją, bo... Yy, bo po prostu wygrała na to jakby przetarg tak? więc reprezentacja będzie sama od siebie wtedy wynajmowała yy stadion i możemy się wtedy spodziewać tego, że będziemy mieli stadion narodowy w Warszawie zbudowany za gigantyczne pieniądze, na którym reprezentacja Polski z powodu konfliktu z PZPN-em nigdy nie rozegra żadnego meczu No miejmy nadzieję, że do tego nie dojdzie nie, to jednak będą zbyt duże naciski polityczne żeby tak było no wiesz, znaczy wiadomo, że stadion nie powstaje po to, żeby, żeby na nim nikt nie grał, ale de facto mogłoby się to tak skończyć. Nie, nie, aż tak, aż tak źle nie będzie, ale co najciekawszy, kiedyś byłem świadkiem takiego konfliktu w Kielcach pomiędzy Świętokrzyskim Związkiem Piłki Siatkowej i właścicielem Vive Kielce i, i, i ludzi z, tamtego, z, z tego klubu. Był finał Pucharu Polski w siatkówce i oni przyszli usiedli na swoich miejscach, na których zawsze siadał Bertus i, i, i inni i zaproszeni przez niego goście. Po czym przyszedł prezes świętokrzyskiego, <śmiech> świętokrzyskiej siatkówki i powiedział, że te miejsca są zarezerwowane. I powstał konflikt na ten, bo Bertus stwierdził, że jak to? Przecież on tutaj siada no zawsze. I wydawało mu się, że on zawsze może tutaj usiąść. No i tak powstał no, ja jeszcze, że nie może, bo, nie lubią, bo. w tej bo... hali gra i fartkielce i widzicie. Ale Kielce. to zależy, kto tego dnia tą halę wynajmuje. No właśnie. No. I a wtedy poza tym... on, on jest właściciel. A poza tym o miejscach decyduje właściciel hali, a nie yy, ten, kto ją wynajmuje. No i tak widzisz No i jest... tak w koło. No, swoje, bo swoje krzesełko w Polsce to ma tylko Kazimierz Górski, tylko z niego już nie korzysta. <śmiech> równo. prawda? No. Bo ma i na Legii, ma i na Polonii. <śmiech> No dobrze, jak już mówimy o PZPN-ie, to trzeba powiedzieć, że... To możemy powoli... zalucić piosenkę. Słynną piosenkę. Trzeba powiedzieć, że powoli wraca reprezentacja. No tak, dzisiaj powołano nowych, różnych, nowych, starych, nowych, nowych, starych tak. różnych 30 chłopa. Roger, co nigdy nie będzie Polakiem na przykład. Został, został powołany. No tak, no ale to dobrze. No. Jak Dlaczego dob... nigdy nie będzie Polakiem? No bo tak mu, tak tak mu, kibice, mu, kibice, mu kibice śpiewali. A, bo Bogna Alwenta też w zasadzie z punktu widzenia formalnego nie jest Polakiem. Ale Myślę, przecież ma że... polskie obywatelstwo. Nie. Ma tylko niemieckie? Tylko Możliwe. niemieckie. On się zrzekł polskiego obywatelstwa po to, żeby mieć tylko niemieckie i pojechać na olimpiady. Z nie... No, no ale bo, te, bo wtedy tak było, że, że no, nie nadal... mogłeś mieć dwóch obywatelstw. Tak, nadal ma tylko teraz, obywatelstwo niemieckie. Teraz może mieć dwa obywatelstwa. Tak, ale nadal ma tylko i wyłącznie no, obywatelstwo niemieckie. Ale jak się zrzekł, to teraz musi wystąpić o przywrócenie. Tak. No. A to nie jest taki hopsiup. A ja nie jestem pewien, czy, on, czy No w on przypadku się... Bogdana Wenty myślę, że było to nie, nie byłby potraktowany tak. jak, jak sz, sz, szaraczek redaktor z podcastu. Ale ja mam polskie obywatelstwo. Ja też, nie wiem, kogo pijesz. Redaktor Magdziesz, z tego co się orientuje, też ma polskie obywatelstwo. No ale gdybyś się znalazł w podobnej sytuacji. Ale ja nie, ale ja tak nie zamierzam na razie rezygnować z polskiego obywatelstwa. No, no tak powiedziałem. Ja też kodowa. chociaż już kiedyś wyjeżdżałem i dostałem nawet takie prezenty, pamiętam, na wyjazd. No i trafiłeś od... z powrotem do kraju, no, to tak wie, jak zawsze, to... zawsze jest dobrze wyjechać, żeby dostać prezenty tak. i po to, żeby. Ja wrócić. natychmiast wrócić, tak. No, no nie tak natychmiast. To, to jednak ponad rok cię nie było. No ponad rok mnie nie było, to prawda. To coś o tych powołaniach? Nic, nic ciekawego. No, no czy wiesz, no, mecze są takie, jakie są, i generalnie opowiemy o nich wtedy, kiedy zobaczymy, kto tak naprawdę wybiegnie na boisko w tych meczach. Bo, bo co? No, bo tak, tak naprawdę to interesuje nas jedenastka, która będzie tą pierwszą podstawową w której wiemy, że będzie występował Fabiański teraz został powołany Szczęsny no bo warto jest go sprawdzić okazuje się, że, że chłopak że chłopak ma no, talent ma ogromny więc nie, no to wiesz, to tak jak rozmawialiśmy z Kazimierskim o, oni, oni, oni doskonale wiedzą co jest wart Oni tylko i wyłącznie, tak jak to mówił Kazimierski Czeka aż, aż, aż Szczęsny będzie po prostu regularnie występował No i występuje drużyny. właśnie, właśnie regularnie występuje No i dlatego go od razu powołali, no. więc tutaj są bardzo konsekwentni w tym No i dobrze, mówili. i dobrze, no i wiesz Teraz tym razem y, Łukasz Fabiański powołanie nie dostał Oni wiedzą ile jest Łukasz wart, tak samo Poza tym Łukasz, y, u, u Smudy to też jest tak Że trzeba charakterologicznie pasować do kadry Boruc, wiadomo, że poleciał nie za to, że wypił w samolocie butelkę wina czy pięć, tylko wiadomo, że poleciał za to, że mu nie, pas, nie pasuje smudzie to, że ktoś, ktoś potrafi powiedzieć głośno to, co myśli. I, I tak jest. No i niektórzy trenerzy mają taką wizję prowadzonej drużyny i albo się to komuś podoba. No, to jest podoba. przywilej szefa. No, Oczywiście, w że firmie, tak. no. Oczywiście, że tak. I to jest tak że, to jest tak, że na przykład trener Guardiola w Barcelonie no, też nie lubi, jak mu ktoś ma za dużo do powiedzenia. I między innymi z tego powodu, bo nie z powodów piłkarskich, Barcelona pożegnała się z Samuelem Meto Z tego powodu pożegnała się, oprócz powodów sportowych ze Zlatanem, i każdy inny piłkarz, między innymi dlatego, poleciał deko. Oprócz tego, że był balet mistrzem, o czym, o czym się milczało, no ale jeżeli, jeżeli, jeżeli ktoś traci prawo jazdy, ponieważ w nocy nie wiedzieć czemu prowadzi pod wpływem alkoholu, to, to sygnał do klubu jest, jest, jest oczywisty. Także tacy zawodnicy u niektórych trenerów żadnych szans nie mają. No i ja się nie dziwię, z jednej strony się dziwię dlatego, że Boruc to jest świetny specjalista i to na zgrupowaniu kadry widzieliśmy, że zupełnie inaczej współpracuje z obroną niż pozostali bramkarze i że jest charyzmatyczną dosyć postacią, ale czasami lepiej jest mieć spokój na zgrupowaniu, spokój w szatni i w ogóle spokój w, w, w kadrze niż mieć charyzmatycznego bramkarza. No zwłaszcza, że, że akurat na tej pozycji mamy... No właśnie. Także tu jest, pozycja, tu jest pozycja zabezpieczona. Dwie pozostałe pozycje kogo by nie powoływał Smuda na zgrupowania, to wiemy, że będzie grał Piszczek na jednym boku, Benisz na drugim. Bo nie wyobrażam sobie innego rozwiązania. A no jeżeli tylko do, będą do, do... zdrowi, no to nie no, ma innego No będą, bo Benisz to jest niemiecki chów, broiler <głosy> i w ogóle. No, dlatego go widzieliśmy o <głosy> No tak, ale chłopak... Nie, nie no jasne, jasne. Jego, tutaj, tutaj, tutaj jego nie operowali nie niemieccy no. specjaliści w niemieckim klubie. On jest w Niemczech rehabilitowany i tutaj nie należy się obawiać o to, że ktoś mu skopał coś w kolanie, bo, bo po prostu... No, nie, przede wszystkim nie ma wcześniejszych niezalecanych kontuzji. No. Tak jest. Po prostu zdrowy był zawsze i tyle. No. Piszczek też jest zdrowy, bo to widać w meczach Borusi. Yy, wiadomo, że jest problem na środku obrony i to jest rzecz, na której się należy skupić, yy, jeżeli chodzi o te powołania, które są robione. Yy, no bo tutaj Arkadiusz Głowacki to jest jasny sygnał, że szukamy zawodnika na tą pozycję. No ale z Głowackim to, to jest takie trochę ratowanie się. No tak, tak, bo Głowacki było. nigdy tak naprawdę dobrego meczu w reprezentacji nie zagrał na środku no, Ale to, to jest inna tym, sprawa poza tym jak sobie weźmiemy pod uwagę jego kontuzję ilość tych kontuzji to no tak, ale ostatnio ostatnio Mój się mocno, wykurował nieprawne. gra w Turcji, gra nieźle, dostaje wysokie noty no, no, wiadomo, że warto powołać no, no wiadomo, to, to, to... No, ale myślę, że jednak celowo to wcale się nie zdziwię, jak i Perkis tak. i Arboleda dostaną polskie obywatelstwo yy, bo czytałem taki dosyć obszerny wywiad z Perkisem i on po prostu trzy razy w tygodniu ma lekcję polskiego nie, no nie jest, ale tak Erna nie się stara, o polskie obywatelstwo, ja myślę, że to będzie... No ale ja myślę, że tutaj, jeżeli będzie perkis zdrowy i, i, i generalnie dostanie paszport, Jarboleda no tak, no że... wyrazi chęć gry dla reprezentacji, bo tego nie rozumiem w ogóle, z czym tu jest dyskusja, bo jeżeli ktoś mówi po polsku, mieszka w świetle przepisów Unii Europejskiej od pięciu myślę, lat w, graju, to, w, to, w ogóle, to w ogóle tylko po to, żeby zagrał na euro, tak, takiego zawodnika, on ma 32 lata. To jest żadna przyszłość polskiej piłki oczywiście. On w polskiej reprezentacji to może pograć jeszcze max 3 lata i to jest wszystko. No może zagrać po prostu na mistrzostwach. Może dobra. zagrać na mistrzostwach Europy i po mistrzostwach no. równie dobrze zakończyć karierę, ale y, tylko po to, żeby osiągnąć dobry wynik na tych mistrzostwach może być potrzebny. Y, no, a no, potem można się szukać kogoś na jego... dla niego to jest jedyna ostatnia szansa, żeby zagrać na takiej... Na imprezie. dużej imprezie, no. bo, bo, bo on do, w reprezentacji Kolumbii nigdy nie grał i grał nie będzie no, że raz sobie zagra na imprezie w kraju, w którym jest rozpoznawalną postacią. Ma mistrzostwa zdobyte z dwoma klubami. No, Jest tu gwiazdą. Także ja wcale bym się nie zdziwił, jeżeli tak to się skończy. A jeżeli chodzi o pomoc, no to wiemy że, wiemy, że jest Kuba Błaszczykowski, który jest nie do zastąpienia. Wiemy, że wróci do reprezentacji Peszko. Wiemy, że jest Maciek Iwański, na którego nie postawi raczej trener. Wiemy, że jest Rafał Murawski, który wraca do Lecha po to, żeby w tej reprezentacji między innymi grać i na niego trener będzie stawiał. Wiemy, że jest Ludowik Obraniak, który jest podstawowym zawodnikiem tej kadry. Wiemy, że jest Robert Lewandowski, który w tej kadrze grał będzie. Niezależnie od tego y, musiałby się połamać rzeczywiście, żeby, żeby nie grać. No i jest kwestia tego... Y, no i jest, nie no, jest, jest Peszko, który zaraz no Peszko mówiłem, wchodzi, tak. wchodzi w końcu. No jest ten jest ten Adrian ten... Mierzejewski, który w tej kadrze też grał będzie natomiast nie, no Jest kilku i... zawodników w, w, w polu, jak najbardziej. Tutaj kadra już jest raczej wykrystalizowana no, Zresztą o tym nie mówił słoda. Tu, tu prochu tak, tutaj, Nie że, tak, będziemy tak, wymyślać tak. absolutnie. Tutaj y, ostatnie mecze Czy ja, Ciekawy powrót jest, jest, jest człowieka, który nigdy nie będzie Polakiem, czyli jeżera. To jest jednak zawsze dobry. Znaczy, Jeżeli on był w formie, to był zawsze. To, to, to była bardzo, bardzo dobra, bardzo kreatywna postać na boisku. No, i... Tak, bo on ma inaczej w głowie niż cała reszta. On po prostu ma to, co mają po... Nie imponował szybkością, no, ta, nie imponował i techniką. Tak, ale Ta, I to on... trochę fantazji, zawsze zagra tak. niekonwencjonalnie i taki zawodnik z ławki, bo nie mówię, że to będzie podstawowy zawodnik reprezentacji Polski kiedykolwiek już więcej, no, no, Musiał być, chyba... musiałby być w genialnej formie. Tak, on, on raczej jest takim dosyć chimerycznym zawodnikiem. No, tak, a jak także. znam opinię poza tym e, trenera Smudy na temat Brazylijczyków w ogóle, to w ogóle bym się nie przywiązywał do tej kandydatury, bo on po prostu twierdzi, że Brazylijczyk to nie piłkarz. No i tyle no. Ma bardzo niskie zdanie na temat Brazylijczyków jako, jako nacji futbolowej. Możesz być najlepszym piłkarzem, ale generalnie to, no to, to nie ceni ich wysoko. Zresztą nie ceni też z tego co wiem wysoko, na przykład tego, że waleczni piłkarze, wymienię nazwisko Peszki, o którym mówił, dostają beznadziejnie głupie kartki, na co on ich uczula przed każdym meczem, a wie, że oni tak te kartki dostaną. No i to też, no ale mi, że czasami jednak warto jest mieć takiego piłkarza, nawet z kartką. Nie, po no, prostu pewnie, w, tak. po, po żółtej kartce się go zdejmuje z boiska, no niestety. No także trener Smuda ma masę problemów z, z nimi wszystkimi. Natomiast jeżeli my możemy już w tej chwili wymienić podstawową jedenastkę, to tak naprawdę w tych meczach, o których mówimy, czyli meczach lutowych i marcowych, to będziemy się bardziej pasjonować tym, czy... Gra zawodników z pierwszej jedenastki jest poukładana, no i to kto ewentualnie będzie pukał do tego pierwszego składu. No i, i, i no jeszcze, jeszcze pozostaje cały czas niewiadoma, to znaczy środek obrony. No tak, to o czym to powiedzieliśmy. Jest, tak. to jest, tym się będziemy jeszcze zajmować. Także to, jeżeli chodzi o kadrę, to jeszcze jest jeszcze jedna niewiadoma, bo podobno jest jakiś konflikt pomiędzy Wojciechowskim a Smutą? Który może zakończyć się tym, że ani Sadloka, ani Mierzejewskiego, ani Jodłowca nie będzie w kadrze. Bo no, tam jest jakaś taka dziwna, dziwaczna dla mnie, kompletnie dziwaczna historia, że Wojciechowski twierdzi, że się dogadał ze Smudą, że on ich wypuści przed drugim meczem na jeden dzień. Nie, no to bzdura jest. Nie? No, to jest jakaś kompletna bzdura, bo to jest. To, no wiesz, w ten sposób to sobie może żartować Jurgen Klopp, który mówi, że nie puści, nie puści zawodników na. Yy, wiesz. No. Traktowanie zawodników z Ligi Polskiej, tak jak zawodników z, zawodników z, z Lig Zagranicznych, to jest jakiś absurd. No. To, to, że Wojciechowski sobie wymyślił, że będzie ich traktował yy, no, inaczej. Powie, no. Powiedział, że ma nowego trenera i musi się zespół zgrać. Za dwa miesiące ma nowego właśnie, trenera. Tak, no, ale to jest, tak jest jego, to, Ale to jest jego problem. To jest problem Wojciechowskiego, że ma nowego trenera. Trzeba było sobie zostawić bakero i mieć poukładaną drużynę. No, no, a, a nie tłumaczyć się, że ma nowego trenera. No. Zresztą tam Polonia podobno pod tym nowym trenerem, bosem, to całkiem przyzwoicie gra. I zresztą, Ale to się zresztą jest jeden ciekawy piłkarz, który wraca do, do, do Polski m.in. po to, żeby chyba zagrać na euro, czyli Kokoszka, który będzie grał w Polonii Warszawa. I, no i to jest dla mnie jednoznaczna deklaracja. No jeżeli się wraca do, do Polski e, z Włoch to po to, żeby pokazać się po to, się, żeby, grać, potok, no. żeby grać i pokazać się trenerowi i zagrać na Euro. A Kokoszka przed wyjazdem to był jeden z moich takich bardziej ulubionych piłkarzy na swoim. Nie, no, że na przykład Glik Roz, rozgrywa bardzo kiepskie mecze no on Właśnie, gra niestety no. też trzeba pamiętać o tym, że gra w drużynie która ma obronę przy której ser szwajcarski to synonim jest no e, tak, e, zwar, najgorsza... zwa, zwartej struktury no ale jeżeli są to indywidualne błędy w obronie i on wini przy bramkach no to ja widziałem te jego indywidualne błędy no jeżeli drużyna przeciwna wychodzi czwórką na dwóch i on się obcina po prostu dlatego, że jest lobowany i piłka mu przelatuje nad głową i no, on, no, on próbuje wybić, tym, no, no wybić że nożycami nie, nie, nie zbiera wiesz dobrych recenzji no, ważne, że gra, to jest, to jest bardzo istotne no, że poszedł z Palermo do Bari tak? to jest no, tak. też wybór taki wiesz, za, zamienić drużynę, która gra europejskie puchary na drużynę, która spadnie do Serie no, B za, zamienia, zamienia, wiesz no, no, on się gra. tam na pewno więcej nauczy, no, bo zagrał ostatnio przeciwko Juventusowi całkiem nie najgorzej, no teraz miał oczywiście słabszy mecz, tak jak cała drużyna Bari która rzeczywiście no... No, no poszedł dlatego, żeby grać z Bari był Święty całkiem... Mikołaj no to właśnie dlatego tam ta drużyna rozdaje prezenty na prawo i na lewo. Bo na tak. też była z Bari. Także nie nic widząc, nie jeżeli chodzi o glika. To jest chłopak to jest chłopak młody i ciekawy. No. Jeżeli tylko będzie grał i nabierze pewności siebie, to może w reprezentacji w otoczeniu trochę lepszym będzie, będzie jednak reprezentował coś. Znaczy ja mam taką więcej. średnią wiarę w niego, szczerze powiem, chociaż jemu smuda powiedział, że będzie na niego stawiał, powiedział mu, że nawet yy, może grać w Polonii by to. Obojętne, gdzie niech wraca do Polski, bo jeżeli będzie grał tyle, ile grał w Palermo, to, to po prostu nie będzie dostawał powołań. Glik się tym przejął, do Polski nie chciał wracać, więc znalazł sobie klub I we, we Włoszech. To zrozumiałe, bo w najgorszej no. drużynie włoskiej będzie Wiesz to, dużo większe zarabki. Nie no jasne, no. że jeżeli możesz no co tydzień, gry. jeżeli co tydzień możesz grać przeciwko Juventusowi, Interowi, Milanowi, Sampdorii, y, Udine i tak dalej. No między no tak. Co tydzień dalej, między, no, tak no. no po kolei, tak? Kolejka po kolejce. Jeżeli możesz grać przeciwko takim klubom, kolejka po kolejce, no to wiadomo, że lepiej jest grać przeciwko takim drużynom niż przeciwko Odr, Odr w Zagłębiu, Lubin. Polonibytom, bytom, czy już nie pamiętam, komu tam jeszcze bo można, bo już w ogóle przestałem tym interesować Krakowi Kraków. Krakowi Kraków. Komukolwiek tak. bo Arce Gdynia. no Komukolwiek bądź. bądź. bądź no, Grać. Dobrze, jeszcze tylko wrócę na chwilę do, jednak do Wojciechowskiego, bo on powiedział tak że generalnie może się poddać badaniu wariografem, że mu smuda obiecał i że zobaczymy czyja reputacja zdechła i w tym momencie po tym zdaniu to potwierdza jedną rzecz, że on tak naprawdę nie rozumie o, o co w tym sporcie chodzi i jakie są zasady, bo to nie jest Pytanie, czy mu coś smuda obiecał, czy nie. Tylko ja że po ja prostu wierzę tak w to, robi. że smuda mógł mu no, no, coś no, no, obiecać, żeby mieć święty spokój. Tak. Tak. Tylko że Smuda jak y, jako trener, y, trener, selekcjoner reprezentacji wysyła do kogoś powołanie i chce go mieć danego dnia. To się z tym nie dyskutuje, no jeżeli się jest właścicielem, prezesem. Czy takie czy, konflikty są czy, znane i no były oczywiście, też w innych no, reprezentacjach no, o, o, o, o, o, o, o, i z tak. dużo poważniejszymi klubami. Oczywiście, że są. I, jeż, ale jeżeli w Hiszpanii Vicente del Bosque wysyła powołania na mecz towarzyski dla kontuzjowanego Szawiego, yy, czy Pujola, czy innych piłkarzy Barcelony, którzy właśnie zdobyli Mistrzostwo Świata i nie muszą niczego udowadniać lecąc do Meksyku, nic z tym nie dyskutuje. Wsiada się w samolot i się leci na zgrupowanie kadry no, narodowej. No ty dyskutowałeś. Ja dyskutowałem, ale oni nie dyskutują. Znaczy, ja uważam, że, że jest to głupota, bo nie ma, bo, bo reprezentacja Hiszpanii może spokojnie lecieć w rezerwowym składzie, bo naprawdę nie musi pokazywać światu, czy jest zgrana, czy nie jest i bo, bo wszyscy o tym wi wiedzą od 13 lipca ubiegłego roku, że jest to najlepsza No drużyna. Ale wiesz jak to jest w meczach towarzyskich. Często istnieje coś takiego jak kontrakt tych meczy no i tam w kontrakcie nie, no. może być zapisane, że muszą być co najmniej na przykład, nie wiem, dziewięciu zawodników z Mistrzostw Świata. No, to no jest, tak, jest, to ale jest, to jest, tak. wiesz, ta kadra Mistrzostw Świata to tam... To byli jest w tak w jak ta jest, że... miało zapisane, że drogba musi być. No. No, Był, a nie było. było no, a nie było. No to egzekwowanie już tej umowy no, no to już jest Songa inna kwestia, też nie tak. było. Mojego kolegi od PlayStation. <laughs> z, z, no. A ja się no. myśli, że gra równie na PlayStation y, dobrze jak ja. To znaczy... To... Było 0-0. Nikt nie umie nic. No. Także tak, oddałem szybko konsolę młodszym kolegom. w zeszłym Chciałem powiedzieć w zeszłym tygodniu, ale to nie było w zeszłym tygodniu. W czasie nagrywania zeszłego podcastu wspominaliśmy zespół z Koni. Mhm. Koniaspor. Koniaspor. Mianowicie w zespole z Koni zadebiutowało w zeszłym tygodniu dwóch Polaków. Mnuch, mianowicie. A, mianowicie Mariusz Pawełek na pozycji bramkarza i Marcin Robak. No i na pierwszym treningu spotkała ich dziwna przygoda, albowiem okazało się, że w tej Turcji, w tej Koni, jest taki zwyczaj, że piłkarze, którzy wychodzą na trening, są skandowa skandowane są przez y, y, kibiców ich nazwiska i oni muszą w te pędy truchtem podbiec i przybyć piątkę z kibicami. A jak tego nie zrobią, to. To koniec. <laughs> I to jest drugi robak w historii literatury, który zginął marną śmiercią. Marną. Nie, przeżuł, Pierwszy nie zginął śmiercią marną. Bo, bo na, na, początku, na początku się nie zorientował, co jest grane, ale za chwilę koledzy ze zespołu, którzy już zbladli lekko, powiedzieli, może by natychmiast biegł do kibiców. No po powie... turecku mu to powiedzieli. No, może mu pokazali po prostu na migi. Jak się biegli. Albo, you go. You go. A no, no, no, jakiego you gola to, to było. You not, you, not, you not go, you die. Pawełku, tak. A, Pawe a, Robaku, dwojga imię. Robaku, Pawełek, a Pawełek, Pawełek ma okazało się mocne wtyki w mediach. Jak to? I słowo wtyka jest tu nieprzypadkowe. No, reporterka Kanal Plus jest dziewczyną Pawełka. No, a, no, taka mała brunetka. Daria chyba ma na imię. Jest jego wtyką. Media. redaktorzy ja, redaktor, redaktor powie, ten wątpliwy dowcip powiedział raz, ja to przemilczałem. ale po co redaktor to powtarza tak, Już nie może, tak, może by słuchaczom umknęło tak żeby sobie zapamiętali Tak, dobrze, żeby szczególnie, że słuchacze, którzy oglądają Kanal Plus to wiedzą, która to no dobrze. taka malutka, ona na Żurzel też czasami tam jest, robi reporterkę z żużla słuchajcie, jeżeli mówimy o powrotach do Polski to jeszcze jeden zawodnik do Polski wraca ale z innego kierunku, mianowicie ze wschodu Rafał Murawski, no mówiłem, że do Lecha tak. a wspomniałem. będzie najlepiej zarabiającym piłkarzem w naszej ekstraklasie najprawdopodobniej, ale swoją drogą Lech go sprzedał bodajże półtora roku temu za 3 miliony a odzyskuje go za milion to niezły interes w sumie, dobry no. Dobry interes szczególnie w sumie że... najgorszy, dwa że mi się przyda taki no, Bardzo się no, przyda. Jak najbardziej. Murawski ten to ten jest ten taki piłkarz, że on się zawsze i wszędzie przyda, bo w Polsce, bo w Rosji, jak widać już nie. <laughs> Ale nie, no, spoko. No, ja uważam, że OK, szczególnie, że będzie miał okazję pograć tutaj. Trener będzie miał do niego bliżej, a mówię. Moim zdaniem, tak jak obserwuję jego relacje ze Smudą na tych zrupowaniach, to jest absolutnie podstawowy piłkarz jedenastki na naszej na Euro i nie dziwię się wcale. Bo jak patrzę, co on tam potrafi zagrać, no i przyzwoity piłkarz, no. Tyle mam do powiedzenia na, na temat jego powrotu, oprócz kokosza. No, za to Jeleń może odejść do Rosji. Za to Jeleń, jeleń to musi sobie zaperować wszystko, co może zaoperować, bo on nawet rezerwowym, jak tak dalej pójdzie na Euro, nie będzie. A szkoda by była ogromna. Duża, no, duża, to no. prawda. Ale pojawiła się sytuacja, że zerwał rozmowy z Okser. No. i że do Rubina Kazań. Za to Mark Van Bommel poszedł do Milanu. O. No proszę. A de Bajor do Realu Madryt. No to wiesz, no to, to, to Real na gwałt potrzebował napastnika i no myślę, to... że Ademajor to bardzo dobry wybór no. zobaczymy jak się, to, się okaże, jak, się, jak się okaże jak się znajdzie on, w tamtej drużynie bo on w, no. całym tym, w całym tym sezonie to gdyby nie cztery gole strzelone Lechowi to jego statystyki no, ale wyglądałyby mało tak... grał no, to, to też jest tak, że... no mało grał, bo znaczy się, że był gorszy od paru innych zawodników, no, no trudno być lepszym od Carlosa Teveza, <grym> który tak naprawdę ciągnie w cały Manchester City no. No, no tak, tak, no ale to jest jednak tak, że on w, oprócz meczów z Lechem to mówię, w całym se sezonie strzelił trzy gole jeszcze no, chyba, że... no szkoda, no w Arsenalu grał przepięknie, miałem ja patrzeć na jego grę, to jest taki zawodnik <grym> Który, no, tylko który gra z dużą gracją i bardzo skutecznie. Ma on, tylko, że on mam wrażenie, że on jest psychicznie, to on może nie wytrzymać presji w tym realu. Dlatego wchodzi w grę wypożyczenie na pół roku z opcją wykupienia kontraktu, mm -hmm. jeżeli się sprawdzi. No real jest pod ścianą, jeżeli chodzi o napastników, bo to było widać chociażby w meczach z Majorką czy Almerią ostatnio, a może że... grać mistrzów. Dobre pytanie, bo przecież grał w Lidze Europejskiej. W Lidze Europejskiej grał. No, no. A nie grał w Lidze Mistrzów. Ciekawe, czy może Wie, grać. Więc chyba nie może. Nie wiem, jak to jest. Właśnie. Chyba nie czy w Lidze Mistrzów trzeba mieć występy? Znaczy... Nie, nie, nie, nie. Wystarczy, że grał w europejskich pucharach w barwach jednego zespołu, z tego, co ja pamiętam. Co nie jest chyba dobrą informacją dla nie no, bo Real szukał też intensywnie napastnika z tego co no Tak, pamiętam, ale Van spisów... Roy w końcu nie doszli z nim do porozumienia. Co On było... Chciał dopłacić za swój transfer. No nie dziwię się. Myślę, że no. dla nich to byłby dużo lepszy wybór no na niż Adebayor. Tak naprawdę. To jest człowiek, który zna ten klub bardzo dobrze. A do tego to jest taki typ piłkarza, który jest im potrzebny, czyli... Nie no, król, król pola karnego. Król pola karnego, tak. Przy tych, przy, tak. Tych, przy tych pomocnikach, którzy teraz grają, czyli przy Ozilu i Ronaldo, to jest... No tak, że w tej nich... chwili jest tak, że, że ciężar strzelania bramek, kiedy spada na Cristiano Ronaldo, to w momencie, kiedy on sobie z tym radzi, tak jak sobie radzi świetnie w tym sezonie, yy, to wszystko jest dobrze, ale jak no Cristiano jest... ma gorszy dzień no zwłaszcza jeżeli dojdzie do ważnego meczu wtedy na pewno będzie miał gorszy dzień no tak, ale jak, jak ja patrzyłem w meczu z Almerią kiedy strzelał krzyżakiem z zapola karnego to jak ja byłem był jego trenerem, tam go zdjął z boiska za tą akcję i nie wpuścił go bardzo długo tylko że Jose Mourinho jest trochę bez wyjścia bo jak on zdejmie Cristiano to tam absolutnie nie ma kto goli strzelać tak? no a teraz, odważę, że pewnie Cristiano Ronaldo tak samo jak i wielu tego typu zawodników mają też zapisane w kontrakcie, że jeżeli są zdrowi to muszą mieć ileś tam występów no, no, tak, tylko poza tym wyobrażasz sobie, co by Cristiano, jakiego by Focha strzelił, gdyby został zdjęty. Bo ja, ja, ja sobie wyobrażam, że w normalnym klubie, normalny piłkarz, zastrzał krzyżakiem, który dolatuje do bramki przeciwnika z prędkością 10 km na godzinę z za pola karnego. Ja sobie wyobrażam, że taki piłkarz w ogóle nie ma, wiesz, no, ma, ma poważną awanturę, tak? No i tak, to, tak popatrzyłem też na te mecze ostatnie, czy to właśnie Majorka, czy Almeria, i e, miałem taką refleksję, patrzyłem też na mecze Lyonu bo to już zaraz jest mecz z Lyonem i tak grający Real Madryt w tej chwili, to powiem szczerze, nie widzę tego przełamania klątwy Ligi Mistrzów na tym etapie rozgrywek. Lyon po prostu taki Real Madryt zjada na Żerlę w ogóle bez większego problemu. Ciekawe to będzie, to prawda. Nie wiem jak będzie za 2-3 tygodnie. narobią no, się jakieś konflikty, że Mourinho A czy Konflikty tak są dalej. takie na przykład, że do Sewilli Valdano wręcz nie poleciał na mecz, bo, no bo nie po drodze jest im ze sobą. nie stawia ultimatum pod tytułem albo Valdano, albo ja. Z jednej strony Perez sam się wsadził w pułapkę, bo powiedział na początku sezonu, że twarzą, która najlepiej obrazuje projekt pod tytułem Real Madrid Pereza jest Waldano, bo to jest człowiek, który posiada wszystkie cechy, które jest stateczny tak, i generalnie związany wizerunkowo z klubem na tyle, że, że to on jest twarzą tego projektu. No teraz przychodzi Murinio, który twarzą jest taką, że no wiemy, wie, wie, wiemy wiemy, jak ma z federacją. Wiemy, nie wiem, czy słyszeliście, co zrobiła Federacja Sędziów, która wyznaczała, wyznaczała arbitrów do kolejnych spotkań Realu Madryt po tym, jak wystawia im noty kolejka po kolejce Jose Mourinho, to wręcz w żartach się odwołali do, do, do tego. No i musieli później kasować własne komentarze dotyczące, dotyczące, dotyczące powołań sędziowskich na mecze Realu Madryt, ale wygląda to tak, że, że powoli przestaje być wszystkim po drodze z José Mourinho. José Mourinho, jeżeli mówi w, no, ciekawą rzecz teraz wczoraj na przykład zauważył jeden z reporterów Radia Hiszpańskiego, który to na meczu na meczu ligowym ostatnim z Majorką pojawiły się transparenty wspierające Jose Mourinho spontanicznie, tylko że problem jest taki, że jeden z reporterów był przedtem dziennikarzy na stadionie i zrobił zdjęcia, te spontaniczne transparenty wisiały na dwie godziny przed meczem, zanim wpuszczeni zostali pierwsi kibice więc w klubie coś jest w ogóle nie halo jeżeli klub z jednej, strony, z jednej strony mówi, że Waldano ma pełne poparcie klubu, z drugiej strony klub wywiesza transparenty wspierające Mourinho i wypuszcza... Oj tam, oj tam obsługa techniczna obsługa jest Obsługa techniczna tak, wsparła, wsparła go spontanicznie bez, bez... a klub wystosował komunikat, że to spontaniczne wsparcie kibiców. No, no ciekaw jestem jak to się skończy, bo nie wyobrażam sobie, że nie dawał sobie w kaszę dmuchać i jakikolwiek konflikt w jego życiu e, za, ko, zakończył się nie po jego, e, nie po jego myśli. Bo... Zawodnicy już mówią mu, żeby wrócił do Interu. Znaczy, on, Jeżeli on mówi Inter, e, inter lub e, City, tak? E, wprost. No, city jest prędzej, bo, bo Inter chociaż Inter też. Ciekaw jestem jak, jak ma się do tego jego marzenie tym o City tym, żeby, żeby, żeby być następcą Sera Alexa Fergusona w Manchesterze United, bo jeżeli przyjdzie mu przechodzić z Manchesteru City do Manchesteru United to dopiero będzie ciekawa farsa. No to kibice farsa. City nie będą go kibice City go nie będą kochać a kibice Manchesteru United też go nie pokochają na dzień dobry. Ale to jest, dla niego to, jest, do niego to jest podobne także. Jeśli nie, no to to, to, by, to zrobić... by było słabe. Jego obecność na Ultrafort byłaby rzeczą bardzo słabą tak naprawdę, bo to nie jest trener, który by pasował do United. No, United potrzeba jednak. czy znaczy to prawda, on do Realu Madrid idealnie pasuje. <laughs> Jakby był tam zrodzony. No, to tak, tak. No, no, jeżeli chodzi o Adę Bajora i jego wypowiedzi, wywiady, i sposób zachowania na boisku i ilość bujek z kolegami z jednego zespołu, to poziom jego bucowatości też idealnie pasuje do tego, co, co się dzieje w szatni i realu od czasu do czasu. Także też mogą mieć ciekawie z nim. No, no, przypomnę nie. tylko jak to pobił się z Van Persim na tak, przykład tak. a później jak, jak został zawieszony przez to co, co wyprawiał z kibicami Arsenalu będąc zawodnikiem Manchesteru City Adebayor, także no będziemy mieli będziemy mieli o czym mówić już wkrótce, tak, tak. a propos a propos Realu na, a Liga no, Ciekawie się robi, bo nieoczekiwanie Barcelona odskoczyła już na 4 punkty. Nie wszyscy twierdzą, że to bardzo mało, ja też tak twierdzę. No ale kalendarz oba zespoły mają w tym sezonie taki, że będzie runda rewanżowa dużo ciekawsza niż, niż runda pierwsza, dlatego że Barcelona wyjeżdża do Madrytu, do Walencji, do Villarreal i do Sewilli, Real Madrid wyjeżdża do wszystkich tych miejsc. Prócz tego, że ma mecz z Barceloną u, u siebie. siebie. Mhm. Co niewiele Persaldo załatwia, bo to u siebie można odrobić tylko trzy punkty. A mając w pamięci to, że pierwszy mecz przegrali 5 do 0, to ta waga. No przewaga... nie mówmy hop, no bo to, to jeszcze, jeszcze do... Nie, do, do no, no nie mówmy hop, to do, oczywiście. derby jeszcze jest trochę czasu. Tak, tylko że jakoś, jakoś z szatni Barcelony nie dobiegają niepokojące głosy. Nie, no i Barcelona gra znakomicie. No, i tak no na właśnie, no. i gra znakomicie i ma trochę więcej spokoju wewnątrz klubu, co, co czasami jest potrafi zadecydować nie. chociażby o remisie w jednym spotkaniu. To, że jest słaba atmosfera, nie ma jakiejś chemii, albo trener robi jakieś dziwne, niekontrolowane przez nikogo ruchy, tak jak to... Teraz robi podwójne, potrójne zmiany, próbuje grać na siłę zawodnikiem, który się nazywa Kaka, tylko dlatego, że klub wystosował komunikat, że to będzie ich największy transfer zimowy, to powrót Kaki. Okazuje się, że Kaka gra tak, jak się nazywa. Czyli słabo. No bardzo słabo, zupełnie, zupełnie zniknął w tym realu. No jeżeli ktoś oczekiwał, że ktoś po tak długiej przerwie wróci i będzie tym zawodnikiem, hmm, tak. który zdobywał złotą piłkę, to znaczy, że piłkę nożną oglądać od wczoraj i nie należy mu ufać. Ja, ja nie przypuszczam. Takiego zawodnika należy wprowadzać powoli i dostosować go do systemu gry, a nie opowiadać pierdoły, nie że, będzie, że, że, będzie, że, że od, od pierwszego meczu wejdzie i odmieni, i odmieni grę tego zespołu. Bo tu grę zespołu to może odmienić wsparty dobrym defensywnym pomocnikiem Ozil, który ma trochę więcej, trochę więcej pomysłu na kreowanie gry i Cristiano Ronaldo wsparty jakimś rzeczywiście z prawdziwego zdarzenia napastnikiem, który będzie kończył jego akcję. No i tyle. No i, no i żeby Cristiano grał tak jak grał jeszcze miesiąc temu, bo zaczyna grać tak jak na początku sezonu, czyli strzela ze wszystkiego, co, co wiem jak się kończyło na początku, czyli remisami z Levante, remisami z Majorką. Właśnie te jego popisy tak się wtedy kończyły. No, Mimo tego, że tak... chłop ma 23 gole y, do połowy sezonu strzelone. co jest jak, Nie, jak nie mówisz, najgorszym wynikiem, nie idzie na rekord. No. E, no. No to dalej, Fabregas też w pewnym momencie, w ubiegłym sezonie w połowie miał 16 goli strzelonych, a później nie strzelił już nic, bo się połamał. Co się w piłce nożnej również zdarza. <grym> <grym> Ale naturalnie nie życzymy, nawet Ronaldo. Nie, nie, nie, no bo to jak, jak powiedziałem, ja zawsze wolę, żeby drużyna, yy, której kibicuję, czy nawet w ogóle, której nie kibicuje, wolę, żeby zwycięstwo jednej z tych drużyn yy, zawsze było przeciwko drużynie przeciwnej w najsilniejszym składzie i w najlepszej formie raz, że lepiej smakuje, dwa, że lepiej wygląda no. słuchajcie, powoli będziemy kończyć no ale sprawdźcie, ja chciałem... czy może są... Radwańska już gra? Nie, jeszcze Just nie może to. grać, dlatego że różnica czasu jest taka, że jeszcze nie może grać. Jeszcze nie. To może. To może, czas, może czasu się... jest straszliwa wręcz. M może no, większe już nie ma na chyba w Melbert. Nie, no tak... to jeszcze można się odsunąć troszeczkę. No tak, tak, ale no. nie, nie, ten mecz to będzie tak koło drugiej, trzeciej w nocy, także. A dopiero może pierwszy... pierwszą. A, A, to może. Aha, cholera, zapomniałem się, że jest dziesiąta. No to właśnie. E, no to tak, mecz znaczy, bo bawi pobawi się we wróżkę, myślę, że nie da rady niestety. No. Ale, na razie ale bardzo, bardzo skutecznie bym... zdobywa media Tak, ale bardzo bym chciał, żeby dała radę No Peng, bałem się tego meczu Bo to tak jak z tymi, z tymi małymi Dziwnymi zawodnikami To zawsze jest jak z Michaelem Changiem jak mucha, której nie można zabić. <głos> <głos> Czyli Lata, lata, ty, a, ty, a ty padniesz prędzej ze zmęczenia z tą łapką na muchy niż, w ręce niż, niż ta mucha, która cię irytuje. No. On, po prostu, on po prostu nie do zabicia na korcie. Tak samo to Shuaipeng też jest taką Kiedyś przeczytałem taką recenzję z filmu którejś tam części Gwiezdnych Wojen. Że joda wygląda, że pojedynek między kimś tam a jodą wygląda tak, jakby ktoś się opędzał od natrętnej muchy. No to prawda e, no, do... jeszcze jest jedna, jedna rzecz, o której nie powiedzieliśmy, a warto powiedzieć to o Adamu Małyszu, którego myśmy nie no. widzieli, bo w Londynie no, tylko Dama Małyszła, Madał Małyszło. Kamilu Stochu W stoku. To tylko, właśnie, bo to po pierwsze to ja chciałem jeszcze go powiedzieć, że a propos Radwański to jeszcze nie gra, ale że swoją drogą też słyszeliście o tym, że jej tata wypisuje jakieś pierdały tam na tej stronie internetowej. Także... No, bo jej tata jest mistrzem jeżeli chodzi o... No, znaczy ojcowie znanych tenisistek to jest osobna kategoria i myślę, że można by o tym zrobić jakieś czasopismo. Bo to, a, wracając, a teraz wracając do naszego tego motyla, to tutaj kolega redaktor ma rację, że to dosyć smutne było, że w momencie kiedy jeden z naszych skoczków, czyli Stoch, życiowy sukces... Absolutnie życiowy, tak. No dokładnie, to w tym momencie wszyscy mówią jednak o tym, że, że, że Małysz... Znaczy nie, nie wszyscy, tylko redaktorzy drewni TVP, no. Że, że Adam no to są, to są, Małysz się, to są, to się to urwał. Jest, no ale tak. Adam Małysz się pięknie goi, bo to tak wyglądało, że on się zaraz zagoi. Znaczy, my, my, my, my wtedy zmierzaliśmy, byliśmy na lotnisku i pierwsze wieści były jakieś jopowe, że go odwieźli do szpitala. nie widzieliśmy No To pewnie Kraśko kra, mówił w Nie wiemy kto mówił, bo... Nie no, byliśmy na hitru. <śmiech> bo, <śmiech> to, nie było bo, <śmiech> bo to oni z mistrzem tego, tego typu bzdur. Tak, no wiesz, no, Kraśko to... Yy, co mu napiszą, to przeczyta, no. Ja, myślę, że sam sobie pisze. Taki pierdoły to tylko on może potrafi sobie wymyślić. Nie, nie, no ja myślę, że jednak Krzysiek i no im Trzeba im bardzo pochwalić Kamila Stocha, bo to nie był żaden przypadek, że on wygrał. To było właśnie najcudowniejsze w tym wszystkim, że to nie było przypadku w tym, że wiatr mu pomógł, że pogoda była taka, że innym zawodnikom nie służyło. No pogoda nie. była dramatyczna. Pogoda była dramatyczna, ale on po prostu oddał najdłuższe skoki, no i tyle. A do tego zeskok był źle przygotowany, bo jeżeli było tak miękko, jak było miękko, to, hmm. to powinno się przerwać yy, zawody i coś z tym zrobić, jeżeli można zrobić, jak nie to przerwać zawody i ich nie kontynuować, bo to, że Adam Małysz się wywalił, to jedno, a, a to, że z lądowaniem problemem mieli prawie wszyscy zawodnicy w pewnym momencie konkursu, to znaczy, że coś było nie halo. No. Ale, ale jest, no, no fantastycznie skończył. Bardzo fajnie, że to się stało w Zakopanem. No, to, no, to no super, szczególnie, rewelacja. że jak ktoś był w miejscowości Ząb, z której pochodzi yy, Kamil Stow, to wie, że to jest bardzo blisko <laughs> tak. Zakopanego. To w zasadzie dzielnica. No, to już jest tak koło Poronina, między Poroninem a Zakopanem, tak trochę na uboczu za 6 kilometrów się zjeżdża w prawo w bok z Zakopianki, jedzie się do Zęba nie, no w którym wygra, to wygrać, mieszka Kamil. pierwsze zawody pocharu świata u siebie w domu przy takiej publiczności w ogóle no to, to, no, jest nie, to doskonale, doskonale no, wreszcie, bo już, już zapomniałem, który to z polskich skoczków ostatnio niestety, wygrał niestety znowu telewizja się nie popisała, nie dało mu się za bardzo pocieszyć z publicznością, bo go za ramię ściągnęli ze skoku żeby szybko udzieli wywiadu no. Bartoszowi Hellerowi, który oczywiście go zapytał Adama Małysza. No, ale... Znaczy najpierw najpierw zapytał, co czujesz? Jedno z moich ulubionych pytań. No, nie, najlepszym pytaniem dziennikarskim jest jak tam. No tak. Ale co, co czujesz należy do tej no, Tak się bardzo co żałuję, co że, że Niklasowi Badnerowi nie zadał pytania, no, jak tam. No. Albo co czujesz? Szczególnie, że... że Lekkie kłucie z tyłu lekki, głową. Że siedzieliśmy właśnie na kolacji razem, więc w ogóle się zapytaj, co czujesz? A on powiedział, mmm, pieprz. Sól. Chyba muszę iść do toalety. Tak, tak. Tak, tak. no tak, że tutaj znowu się redaktorzy nie podpisali. Chodź. Szkoda, szkoda, bo to bardzo fajny sukces i, i to tak... Do, no, zobaczymy. Ciekaw jestem, bo zbliżają się Mistrzostwa Świata i to jest... to jest. W ogóle tym razem Polacy skakali bardzo dobrze. Zawsze było ich trzech, czterech w finałowej serii. Szkoda tak, tylko, że mistrzostwa świata nie są zakopanym. Tak to, to prawda. To prawda, że nie są zakopanym. no niestety jeszcze pewnie długo nie będą. No, nie będą. Wiśle powinny być. Wiśle Malince. Tak. No, ale już jest podobno tak, że 2012 roku czyli od przyszłego, już mają być trzy puchary świata w Polsce, w tym właśnie chyba jeden w Wiśle. Tak, dokładnie. Jeden w Szczyrku, a drugi w Zakopanem. Nie, żartuję. Dwa w, w zakopanym, jeden w Wiśle. W no i ma być to jak taki osobny turniej, czyli turniej trzech polskich skoczni. Hmm, czyli dwóch. Czyli dwóch. Bo może w Szczyrku też uruchomią tamtą skocznię, bo jak już jest, jest, jest ten nordycki, jest turniej czterech skoczni będzie teraz tak wewnę będzie wewnętrz prawdziwie wszechpolski. wewnętrzny wszechpolski chyba, że jeszcze do Ramzał będziemy jeździć, to jest taka, taka klasyczna polska skocznia, jak mówi Apoloniusz Steiner, takie kowadło, na którym wykuwamy tak, tak, to, tak. co później w całym sezonie Przeniesi i, tam, owoc, i tak, tak dalej tak, i tak, tak dalej. i, tak tak, dalej. I wszyscy wiemy, co wierdowe. jest w Ramzał wierdowe. no tak no zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy. No, ale ciekawie się zapowiada. No. Mistrzostwa niedługo, jakby Kamil utrzymał tą formę i mielibyśmy dwóch takich zawodników. No, byłoby no, a jakbyśmy mieli czterech, to byśmy sami a, tą wojnę wygrali. No właśnie, no właśnie, to byłoby czterech skoczków. No, turniej czterech skoczków. <laughs> turniej czterech skoczków. Tak. I, i Sharanowicz. Wy tu sobie gadu gadu, a ja się zastanawiam, kto dzisiaj dowcip popowie. Nie ma redaktora Magdziarza. No ma. był dowcip po otrawie z Anglii. I o, i, i, i o Pani redaktor z Kanal Plus, pierwszorzędny. Jak to Cię mówi do trzech razy sztuka, tak? No Jakoś, dobrze, że słuchacze coś dopiszą, na przykład za redaktora Magdziara. Tak, dokładnie. Byłoby nam bardzo miło i redaktorowi albo, też. Y, albo słuchacze mogą, y, mogą pisać te żarty, my je spiszemy, damy redaktorowi Magdziarze, będzie czytał. I on je będzie czytał po jednym o. na każdy podcast. O, to jest też ciekawa Aha. historia. Aczkolwiek. I, było coś jednak w toborze do wcipów przez redaktora Madziarza, albo braku doboru. No. Albo większość, do, większość dowcipów nie nadaje się Zresztą do opowiadania, zauważyłem. Zawsze opowiada je po tym, jak już zakończymy. Tak, nagranie. To prawda. To jest osobna kategoria. Jakie do... mam się w środowisku obraca. Nie chcę wiedzieć. Trochę się boję. Homofoby Pobre. i rasiści. Prawdziwi wszak Polacy. Pozdrawiam redaktora Madziarzy, życzymy mu zdrowia. Jak tak, najbardziej. Tak jest. I żeby niech mu temperatura spadła szybciutko. przynajmniej do 36,6? Tak. i sześciu. Tak. bardziej niech nie spada. <grym> nie, no ja bym spadł, bo bym mu bardziej bo byłoby mu cieplej. W zimie. <grym> nie kontynuujmy tego <grym> tematu. Myślisz, myślisz, że jak ktoś ma temperaturę 0 stopni, to jest mu gorąco? No jest na pewno. no Mniejsza różnica temperatur spowoduje, że mógłby chodzić bez koszulki. Aha. Znaczy, ja myślę, tak, że jak jest wodzem, myślę, że jak ktoś ma 0 stopni, to raczej, to, raczej 36, leży, to, raczej leży, to raczej leży bez koszulki. Jak masz 36,6 a na dworze jest 22, to chętnie się wyłożysz, prawda? Bez koszulki sobie pochodzisz po dworze, prawda? A różnica temperatur, zobacz ile jest stopni. A to, to widzę, że ostatnio Einstein'a ja czytałeś. To mi niebezpiecznie przypomina teorię jednego z naszych kolegów na temat fotonów. Tak, tak. Że po ciemku się lepiej słyszy, dlatego że są, y, foto, y, gęstość między fotonami się zmniejsza. Mm -hmm. No, do no, tego nie znałem. I dźwięk, I dźwięk lepiej przechodzi. A, między to nim... tego nie znałem. No. Nie, ja nie wiem, dlaczego światło ma wpływ na Natomiast Pozdrawiamy Sebastiana. <śmiech> natomiast, ja mam, natomiast ja mam swoją teorię na ten temat. Wydaje mi się, że po ciemku się lepiej słyszy, dlatego że... Że się nie widzi. Dlatego, że się nie widzi, <śmiech> więc wyostrza się zmysł słuchu. Nie da się ukryć. To Tam przykład nie, do, nie toperze w tym na przykład doszły do perfekcji. <śmiech> no, prawda, one świetnie słyszą. Szczególnie po ciemku. <śmiech> ciekawe, czy znają harmonię. No nie, myślę, że jak się zderzyły z harmonią pociągu, niektóre. Przed te francuskie. To z akordeonów. Tak. Albo cygańskie, to? Parze. Rosyjskie, rosyjskie. Wszystko. Tak, tak. Teraz. Radzieckie. Tak, radzieckie. radzieckie. Te, teraz rosyjskie. Nie, radzieckie. No, te, to mogły być pijane. No, no, inaczej by nie latały. A, słuchajcie, bo to mi coś przypomniało. To mi przypomniało, że jest odpowiedź na bwzl nie wiem, czy widzieliście Polska tak, odpowiedź. Tak, nie, nie, nie, ukraińska. Nie, ukraińska. Taka, takie takie coś z gliny zrobione. No, nazywa się coś? Jak takie ptaszki, okary, okaryna. Jak u nas były okarymy. takie ptaszki, które tam się wlewało trochę wody i się ćwierkało. No, nie, wieś, tak. jak, jak, jak... I się naciska dziurki jak tak. się wina. Ale to jest ciche, podejrzewam. Więc tak wszyscy będą lekko ćwierkali na stationie. Świetny dźwięk. No, znakomicie będzie no, się To jest strasznie w moczo, moczopędny. <laughs> wyobraźcie sobie, jaki to jest. Musi być takie <laughs> wrażenie. A myślę, że będzie 40. Tysięcy ludzi ćwierka na stadionie. Doskonałe. No, no, zawsze miałem ideę, myśli, żeby że... rozdać 40 tysiącom kibiców w wabik na kaczki ze sklepu Myśliwskiego. No, on się śmieje, jak kaczor taki, jak można przejść i słyszysz takie, a, bo <głosy> 40 tysięcy takich kibiców. Ja, a ja myślę, że te okaryny to będą. A to z... można, to widzisz, I to jest dobry, doskonały pomysł, bo y, ukraińscy kibice mają pomysł, a polscy kibice jeszcze nie mają. O I weźmy, kupmy no. te wabiki na kaczki. No. Ja myślę, że każde nieudane, za, nie, nieudane zagranie na przykład no nie wiem, przeciwnika niemieckiego piłkarza w meczu z polską reprezentacją nie jak słyszą coś takiego, to będzie znakomite. Każde dojście do piłki. Tak, tak. A, a tak no, swoją to jest, drogą, jest tak pomyślałem, że jeżeli te okaryny działałyby moczopędnie, pędnie, to powinny być sponsorowane przez Karlsberga, na przykład, p przez filmy Osram, na przykład. <śla> a czy narodowy powinien być Osram narodowy? No jak, albo Pampers narodowy. Ale Osram narodowy, jest osram, brzmi osram tak, dosadny, tak. Ale, ale jest I, jeszcze kilka takich. I na tej iglicy że... taka wielka żaruwa. Nie, ja przypominam, że była kiedyś, nie wiem, czy jeszcze istnieje, ale Pozdrawiamy kiedyś... Pozdrawiamy firmę Os. Tak, tak, tak, ale kiedyś było, ale widzisz, bo to jest, bo to jest firma niepolska. Bo... No nie, nie. No, więc to jakby można zrozumieć, że to się tak nazywa, a nie inaczej. Ale była na przykład taka świetna firma w Polsce, była fabryka skór w Wieluniu. No. I jaki mieli skrót? Skór wiel. <laughs> Naprawdę. Sam, sam widziałem metkę. Yeah. <laughs> Dobra, to fabryka skór no. w Wieluniu no. było skór, tylko wypisane jak skóra, wiesz? Skór i wiele skór to Wieluniu. To bardzo dobrze, bo to wiadomo, jasno określa ale, grupę jeżeli, docelową. Ale jak widać, i bez tak. <śledzt> chłopcy w bmw bez karków, kupują sobie skór, gdzie? Tak, tak, we w skór Wielu. <śledzt> tak zwane Elblągi, tak. tak? tak? A firma Skór Wiel wie, przynajmniej w porozumieniu z klientami, na jakie pistolety mają i kieszenie we Wn jeżeli chodzi o publicity, to jest na przykład świetne rozwiązanie, bo jak widać, przeczytałem tą etykietę dawno temu i nadal ją pamiętam. No oczywiście. Jest taka reklama, niedaleko, niedaleko. Niedaleko bloku, w którym wychował się nasz wspólny kolega redaktor Kondraciuk. Jest ceny Drukarnia. Drogo, brzydko i nie w terminie. No, ale przynajmniej jasno wiesz, czego oczekujesz. I... Jest to jedyna drukarnia, której lokalizację w Warszawie pamiętam. <laughs> Jestem tam w stanie trafić o każdej porze dnia i nocy z obniętymi oczami. Tylko boję się, że nic bym tam nie wydrukował. Ale, ale reklama No, a, a, a jakby się zaskoczyli? Znaczy na pewno drukują jakoś normalnie, myślę, bo pewnie by ich nie byłoby stać na wynajęcie banera reklamowego, gdyby jednak nie przynosili dochodów. Ja, ja próbuję znaleźć, ponieważ mój kolega na Facebooku zamieścił taki napis, który znajduje się na Podgórzu Krakowskim, na jednym ze sklepów. Więc koledzy, kontynuujcie, a ja znajdę. No a propos właśnie nietypowych reklam. Lepiej mieć siostrę w burdelu niż brata na Podgórzu? No, nie, no to jest... To jest słynne przysłowie krakowskie. Zresztą na podgórzu bardzo ładnie, byłem tam na spacerze, tak. gdy byliśmy na ostatnim meczu reprezentacji Polski z Australią. Ja tam miałem dziewczynę. Na podgórzu. Czerwona bardzo... siostra. <grym> Zaczynają się żarty. Tak, znaczy zaczyna, zaczęły się jakieś pół godziny temu. No nie, nie wypadało mi się zapytać gdzie pracowała. To już było naprawdę nieładnie. Ty, ty będziesz, wiesz, że musisz teraz jechać do Kanału Plus. Przepraszać koleżankę, redaktorkę. Dlaczego? No, to posłuchaj tego co mówiłeś. No. Jeżeli, jeżeli ja ci to muszę tłumaczyć, to jest naprawdę źle. No no tak, dzisiaj mam zdenerwowany od rana chodzę, bo się wszystko popsuło taki zdenerwowany humor dzisiaj no nie znajdę, no trudno. Melisa mi no trochę pomogła, tak. to może no. dlatego bredzę, tak. nie znajdę dobrze, no, dobra. wydaje mi się, że to już jest na ile, ile kolego redaktorze? godzina 42 minuty o Boże, o Boże. kto tego będzie słuchał? No właśnie, chyba tylko na Podgórzu A, trochę wytniemy, no Podgórze fajne tam, tam, tam bardzo fajne. górki, terenki takie Ta. wszystko, I fajny park fajny park w ogóle bardzo wiewiórki, bardzo, tak Pizza dobra była, pamiętam. To nie, to nie ze mną, bo no, ja tam nie Nie, mam nie to dawno temu, dawno temu. Ale Podgórze się niestety już nieodwracalnie zmieni, dlatego że kładkę im przeciągnęli bezpośrednio z Kazimierza na Podgórze i teraz całe to towarzystwo turystyczne z Kazimierza Może pójdzie na Podgórze i zadepcze Podgórze. Wcześniej się mostem chodziło, co za różnicę. No mostem jest blisko, ale teraz mają bezpośrednio kładkę. Wcześniej trzeba dojść do mostu, przejść mostem, dojść z mostu na Podgórze, a teraz... nie. Ja czas poraz pani i po wszystkim no. Aha. No i tak to Port Artur zdobęty, zdobyty. No A czytam właśnie książkę o tym, jak zdobyli Port Artur. No proszę. I na to Artur? No, ale po co czytasz książkę? Tutaj redaktor ci może opowiedzieć dokładnie. Jak ale to... ja czytam to z perspektywy nie redaktora Ernesta, który tam był, tylko z perspektywy Mannerheima. Którego tam nie było. Który, który też tam był, ale służył w armii w odróżnieniu od generała Ernesta. Tak to jest używane we wszystkich armiach. Począwszy od tych chłopców z placu broni, Ernest Nemeczek. I dzieci z bulerów. I... słuchajcie, znalazłem. I o, proszę bardzo. Znalazłem, słuchajcie, to jest sklep wędkarski o szumnej nazwie Barwena. I na sklepie jest napisane na szybie, można wejść z psem i z lodem. Grymasić i nudzić. Nawet wyolbrzymiać. Co no u wędkarzy, wędkarzy jest bardzo cenną zastrzeżeniem. Dlatego, że nikt nigdy nie złowił takiej ryby, o której opowiadał. Jak wiadomo, one rosną w ogóle. Gdyby, gdyby jeszcze coś tak rosło, je to na pewno ja znalazłoby w farmaceutyce zastosowanie. Ja z, z jednego połowu ryb razem e, z naszym wspólnym przyjacielem e, Kubą w Szwajcarii, gdzie łowiliśmy na najdroższe chyba na świecie robaki kupiliśmy pięć robaków, które w sumie nas kosztowały 20 chyba cztery złote Jest 5 zł Jezus, pięć za robaka, prawda? No, tak. zarzuciliśmy wędki na jednym z kempingów w których nocowaliśmy fakt, że niespecjalnie zwracaliśmy na nie uwagi ale nic się nie złapało ale co tak poszliście spać? Zastawili Ale Nie, no były urodziny koleżanki, <głos> która z nami jechała, więc jakoś tak my mieliśmy też inne zajęcia. Czyli w sierpniu to było. Jakbyś w sklepie Barwena opowiadał ludziom takie opowieści z łowów swoich, że wypuścił do wody robaki za 25 zł. I poszedł na urodziny, to by cię wyrzucili z tego. Ale Ale raz, że było ciemno i nie widać było spławików. Z punktu widzenia Greenpeace zachowałeś się bardzo humanitarnie. Kupiłeś robaki, które następnie wypuściłeś do wody. Jak jest ciemno, to się zakłada na wędkę taki dzwoneczek. No, albo albo tak. taki odblaskowy tel. Redaktor, redaktor Kondradził się na tym świetnie zna, bo robił kiwoki bardzo długo. Tak, ja jak byłem studentem. I przypony. Tak, ponieważ mój e, osobisty wuj posiada firmę wędkarską. Hmm. No. Więc on chałupniczo, no. tam wtedy, kiedy normalny człowiek długopisy skręca, no, to, to on skręcał kiwoki i przypony. No, no, świetnie. To było bardzo... I słuchał Radia Maryja. Tak, dokładnie. <laughs> świetnie się bawiłem. A teraz zaśpiewamy... Dobra, no to. Nie, chciałem, myślałem, że chciałem, że o pani swoją barkę zostawiłem na brzegu. No, no, no. To I do wędkarstwa, i nawiązuje, i wiązuje, do, I do, do, barcele, do Barcelony I do nawet do, nie. Robiłka na ręczny, O panie zostawiłem swój bark na parkiecie. Wiem, Żegnają się. Alleluja. Alleluja na trzy za mało tak, tak. zanuciliśmy. Po, pozdrawiam samo. redaktora Magdziarza, który też się żegna tak, też on się to się chyba żegna z boku na bok o tej porze tak. <głos> no niektóre mają dobrze tak. niektóre, mają. Nie, niektóre redaktory <głos> niektóre redaktory redaktor Zawada się żegna i redaktor Emeryt i redaktor Kontraciuk. i redaktor Magdziarz też pewnie się żegna i Pies Butelka oczywiście bez szelestnie dawno pożegnała bez szelestnie się żegna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 Zepak trzyma flagę, w tej chwili biało-czerwoną i dalej macha tymi rodczynami. Mogłeś kto mi wrzucił Szaranowicza na słuchach? Córku kończ Szaranowicza miałem na uszach i zgłupiałem. To prawie elegancką fryzurę Tadeusz Gafiński, a tymczasem ty piłce Ryszard